Cześć, moi drodzy, w 18 już odcinku podcastu Złoty Tron. Witam się z nami Zygmunt. Vincent Szwagier. Czyli Złoty Tron jest teraz pełnoletni? 18 miesięcy, no, tak. Może kupić mleko niemodyfikowane. <grymne> Ży życiodajny gluten. <grymne> Jak zwykle zaczniemy od, od warsztatów. Zaczniemy od tych osób, które zrobiły chyba najmniej. Więc skoro pozwolicie, zacznę od siebie. Ja w swoim warsztacie właściwie technicznie nie zrobiłem nic. Jak dzisiaj już chłopakom zauważyłem, zwróciłem uwagę, że wyschła mi woda w kubeczkach. Tak długo nie używałem swojego stanowiska do malowania. Natomiast... Dużo mi się układa w głowie i, i, i, i tyle, ale nic nie przeorzuciło się to ani na farbę na modelach, ani na... Niestety no nie zrobiłeś tych tereników do Shadespire. Nie, te tereny do Shadespire, które stoją na stole są prawie skończone, ale to już było robione z półtora miesiąca, jak nie dwa miesiące temu. Posprzątałem jedynie, żeby mieć miejsce, jak widzisz, na laptopa drugiego, żeby się zmieścił. <głos> to tylko tyle, poprzesuwałem. Um, Przesunął łokcie. <głos> nie, no jest ładnie posprzątałem. jest hobby dla dzisiaj. <śś> <śś> um, co jeszcze bardzo się nakręcam oglądając różne filmiki i różne battle reporty na necromundę cały czas, więc y nawet wyciągnąłem podręczniki obydwa do, znaczy podręczniki i dwa gangwory żeby tam sobie przeczytać i stary jak od pół roku się na coś nakręcasz to uwierz mi jak spróbujesz to skończysz trzy sekundy to nie tak <śś> <śś> to mi tak, tak będzie nie dograł no. pierwszej tury. <grafy> nie wiem czemu. Gra wstępna. <grafy> <To> może pierwszy <grafy> raz zagraj, zagraj sam. <grafy> nie, <grafy> nie w towarzystwie, co? Nie, nie, no ale nakręcam się w takim kontekście, że oglądam różne tereny, jak ludzie robią, na przykład bardzo mnie motywuje taki typek na, e, stron, na grupie nekromunda.pl e, Korpencjusz Chrupak, koleś robi tereny z niczego po prostu, naprawdę. Koleś świeci, że on, on, on tylko śmieciowe rzeczy wykorzystuje. Malowanie, pigmenty i tak dalej. Ale wygląda to rewelacyjnie. Jakieś podświetlenia, gdzieś tam led jakiegoś rzucić, coś i pf, wow. No ale <śmiech> z takiego mniej hobbystycznego swojego, y, nagrałem trochę materiałów o necromundzie. Tak spodobało mi się bardzo to, co robi Wojtek. Czyta, jeśli chodzi o 40. On czyta tam, ast nie Astronomicon, Astronomicon. Astronomikon? Leksy, leksykanum czy coś takiego? Nie wiem, po polską stronę, nie wiem jak ona się nazywa. E, no no i, i stwierdziłem, że fajnie, że brak jest świata na kromu dopisanego, więc wyciągnąłem, znalazłem taką stronkę subroza 40 kpl czy 40 p coś takiego. I tam jest ktoś napisał e, fajne teksty, no i zacząłem je czytać. E, też tłumaczę trochę tej. Kangura. E, nie no właśnie leksykanum. Wiki, Wika fandomu, tak? Ten, ten czterdziestkowy tam jest trochę. Znajduję różne materiały z klejami i, i, i czytam. Na razie są trzy materiały, w sumie wyszło tam chyba 50 minut materiału. Mam nadzieję, że w miarę ciekawe. No i to tylko tyle robiłem. Tak w sumie praca mnie trochę przygnębiła i, i nie mam czasu na takie, na takie rzeczy, niestety. A ty, Wińcu, co nie pamiętam co mówiłem w ostatnim podcaście, ale na pewno złożyłem i pomalowałem dwóch terrorów z dwuręcznymi chainswordami dwóch takich zwykłych z close combat weapon i bolt pistolem tylko nie wiem czy ich już nie miałem w poprzednim odcinku zrobionych więc najwyżej dostaniecie fotkę jeszcze raz z całej drużyny Złożyłem dwóch i pomalowałem dwóch raptorów yy, tych fordzowych. Jeden jest, yy, jeden jest yy, zrobiony tak, w nie wiem, 75%, bo nie mogę się zdecydować co mu w łapkę dać, w sensie jaką broń. Więc jak mnie w końcu natchnienie ruszy to, to dokończę ten model. I może dzisiaj mi się uda skończyć yy, Legion Previan, o ile tak to się wymawia. To jest taki, Konduktor robotów. To jest, to jest takie HQ do Herezji Horusa, gdzie yy, kolej za, zajmował się, taki trochę techmarin, można by powiedzieć. Yy, kolej zajmował się automatami bojowymi w danym legionie i w niektórych legionach, na przykład w Salamandrach, czy w Iron Handsach, czy Iron Warriorach to była bardzo taka szanowana pozycja. Tak zazwyczaj. W pozostałych legionach taki gościu po prostu był takim trochę jak Moritat, samotnikiem, który, który się trzymał na uboczu, bo wolał, wolał sobie ze swoimi robotami tam. Wolał swoje seks lalki. Tak. tak. <laughs> Nazywał je Suza. Ma... Suza wszystkie. Masz wszystkie maszyny śmierci Susan suza. 7 do ataku. Tak. Yy, działa to na tej zasadzie, że wystawiamy go jako yy, HQ. On może być mandator HQ, czy jest tylko. Nie, on jest yy, w herezji, masz niektóre HQ, typu ten Primus Medicaid czy Master of, yy, Master of yy, Signals to się Supporting Officer tak, że nazywa. Nie, nie spełnia Ci Twojego do foka mm. Nie jest HQ, tym, nie może być tym obowiązkowym. Mm. Może być opcjonalnym, ale musisz mieć jakiegoś innego mm. HQ, który jest obowiązkowy. Są, są takie na przykład HQ budżetowe, że tam płacisz, za gołego gościa płacisz 50 punktów i go wystawiasz po prostu, żeby Ci spełnił, spełnił Ci foka a, a to co chcesz, te punkty ładujesz sobie mm. w jakiegoś Support Officera, tak? Bo na przykład chcesz mieć Prime's Medicaid, w terminatorce, żeby go do, dołączyć do, nie wiem, do Fire Drake'ów, wsadzić w Spartana i, i, jechać, i jechać, jechać takim dev starym, wiesz, tłuc, tłuc, kurwa, jest w no, pogębach mutami, tak? I żeby terminatorzy mieli film No Pain. Czyli jako głównego wstawisz jakiegoś leszcza najtańszego, a jako dodatkowego wstawiarz tego... Możesz, wstawiażka. znaczy, oczywiście to jest kwestia tego, co chcesz co chcesz robić ze, ze swoją armią. I Premium ma to do siebie, że ma takie coś, co się nazywa Cortex Controller, i dzięki temu możesz sobie wziąć oddział automatów, które normalnie są w mechanikum i możesz sobie wziąć Voraxy, to są te, które wyglądają jak modliszki to są takie bojowe automaty, bardzo agresywne i one są do Close Quarters Combat, więc mają zazwyczaj jakieś działka z, z krótkim zasięgiem i, i broń białą albo bierzesz sobie kastelaksy, to są te takie średnio duże roboty, one są mniej więcej w wielkości dreadnoughta, może troszkę wyższe yy, i to są dobre takie mm, unity uniwersalne, że i do rozpukiwania zależy, zależy jak tam bronim dasz i czołg ci rozwali i jakiegoś monstrusa, nie wiem, pobije trochę terminatorów, bo ma powerfisty, czy jakieś takie rzeczy, tylko że są dosyć drogie no i tam powiedzmy możesz dwa albo trzy dać i on wtedy jest częścią oddziału bo jest jeszcze taka zasada, że jeżeli w, w pobliżu takiego automatu bojowego nie ma, u, mechanik u mechanikum chyba jest tak, mogę coś przekłamać, bo no, nie gram mechanikum, nigdy się nie interesowałem za bardzo zasadami, musi być Tech Priest koło nich, a w, w, w, w kontekście Legionów musi być właśnie ten Previan bo inaczej dostałem coś takiego jak signal corruption. I rzucasz po prostu kostką i coś się dzieje, że na przykład, nie wiem, nie może się ruszać, albo mm. może tylko strzelać, albo szarżuje najbliższą jednostkę, albo w ogóle się robi jakieś, nie wiem, malifikarum czy coś takiego. Czy coś takiego stare terenidy bez synapsy, coś niestety. Coś, tak, tak. Coś takiego. I to ma 12... A tak serwitorzy mogą być mindlocked. Mm -hmm. yy, chyba najgorsze co się może zdarzyć to jest to, że chyba na daną turę jak ci wypadła, wypadł ten najgorszy wynik to twój przeciwnik przejmuje kontrolę nad, nad tym, oh shit. tak to mi się dużyne. wydaje a mogę coś, mogę coś mylić i chyba jeszcze było coś takiego, że yy, automat albo two atakuje najbliższe jednostki po prostu, mogą być przeciwnika, mogą być twoje póki mu się tam nie cofnie to, więc y, musiałbym jeszcze A sprawdzić. A że żeby cofnąć, wystarczy, że wejdzie jakiś koleś w zasięg tam dowodzenia, czy coś tam, tak? Tak, no myślisz mieć tego gościa z, Conte, z Cortex Controller i on, on robi jakby zasierżanta w tym unicie, mhm. jakby. Y, więc jego skończę i podejrzewam, że może jakoś po wakacjach sobie nabędę ze dwa kastelaksy, żeby mieć troszeczkę... Y, kastelaksy do... teraz są w tym boksie? W tym 4 czy... nie, nie, nie, nie, nie, to są 30 k okej, okay, okej. Okay. Yy, znaczy, mo, pewnie można by paszować coś w dziwnych rzeczy, ale. Tam wiem, że są takie, takie dwa kurczaczki. jakieś. Nie? One są, wiesz co? one, Kastelaksy są podobne do tych robotów do 40 z mechaniką. Są te takie no właśnie... roboty, co wyglądają jak takie e, roboty z filmu Science Fiction z lat 50. -tych. No to Kastelaksy są troszkę podobne to do. Szuplejsze chyba, nie? Znaczy, no takie są jak to w 30. -ce. Wszystko jest takie, wydaje się, bardziej technologiczno zaawansowane niż to, co mamy w 40., gdzie jest więcej nawiązań do średniowiecza. Więc gościu na razie będzie po prostu tak na półeczkę yy, i. i aż, aż dokupię mu właśnie towarzystwo jakieś tam. No i jeszcze, jeszcze jest taki myk, że możesz dać, dać im upgrade, żeby miały zasady swojego, twojego legionu, te automaty. Więc jakby na przykład Szwagier do White Scar'ów chciał. To będą te automaty miały tam to, die, to laugh and Death's Face, te wszystkie zasady z tym szybkim movementem. Skilled rider. Nawet, tak. na piechotę. Nawet na piechotę skill Rider. A u mnie by było Talent for Murder, że mają jak przewyższają liczebnie przeciwnika, to mają plus jeden do wound i plus jeden. I maksymalnie puchy. w oddziale może być? Wiesz co, Woraxów chyba cztery, a kastelaksów albo dwa, albo trzy. to na elitę musiało być. Znaczy, nie, to idzie na, właśnie, tu jest myk, że to, to ci nie zabiera slota, bo bierzesz to jako. Nie, nie chodzi mi jako na ustawę, na elity, to jest... przeciwko elitom. No bo jeżeli jest tylko o czterech, to przeciwko oddziałom, których jest mało, nie? Znaczy, Castellax'y to by, tak jak mówiłem, ja chcę ich głównie przeciwczołgowo, więc y, y, oni mają domyślnie y, takie. Mm, szczypce, jakby, które robią po prostu za Powerfisty. Tak jak Dreadnought Close Combat Weapon, czy coś takiego. Mhm i yy, albo multimelty na ramię załadowane Pro, albo... Predatorowe? Takie? predatorowe tak, takie? tak, tak, właśnie dokładnie, tak. Albo coś, co się nazywa, to jest broń mechanikum, to się nazywa Dark Fire Cannon, czy coś takiego. Okay. To jakimś takim, nie wiem, światłem dziwnym strzela i, i ma zasada lens, że, że tam zmniejsza ci, zmniejszać i yy, pancerz. Pancerz się zmniejsza. Im bliżej jesteś, o to mocniej strzela tak? Yy, I ma zasięg dobry, bo tam w, 72 cale, czy coś takiego. No. Więc oni mają być typowo do rozpukiwania pojazdów u mnie. Cool. Więc będę ich, będę ich raczej yy, robił po tą, bo do zabijania piechoty night Nightlordzi mają w opór. I, i ta moja jakby to armia, która No tak, i ostatnio po grze właśnie Sisim, który gra w Garden, stwierdziłeś, że nie masz mu czym pozabijać dreadnota, nie masz mu czym zabić yy, tego landraidera chyba i oranju. Nie, nie, nie, nie. nie. Z... Z... Sikariana. Sika Zigi sobie Sikariana zabił na trudnym terenie. Sisi. Sisi. Sisi. Um, no, nie no, A. Dobra. <grym> Sisi sobie rozpuknął Sikariana w ostatniej rundzie na trudnym terenie. Natomiast tego... To jest właśnie dlaczego ja mam takie opory, żeby wrócić do siódmej edycji. Owszem, pograłbym w Herezie, ale jest tak głupie. Jezu, super technologiczny czołg. Wjeżdża w żwirek leżący koło ruiny. O kurde, rzuciłem jedynkę do końca gry. Jestem useless. No, błagam. Natomiast te... Y, rhinosy mu zabiłem tymi... Y, y, rhinosy mu zabiłem wolkajtami. Y, no jak wiesz, jak w 10 kolesi wali 20 razy z, no tak, z siłą, z siłą <laughs> 5 pancerz 10, no to siłą rzeczy tam w końcu trafisz. I jednego chyba melta bombą rozwaliłem, ale no niestety wyrzuciliśmy, że Rainos eksplodował i chyba zabił czterech zabił kolegów wybuchając. Więc pyrrusowe zwycięstwo. Kola, kolateral damage. Wspomniałeś trochę, że możliwe, że wrzucimy fotki tego, co zrobiłeś i możliwe, że oglądający <śmiech> zobaczą te fotki drugi raz z tego miejsca chciałem przeprosić wszystkich, którzy oglądali ostatni podcast tam mi się foldery z zdjęciami popieprzyły i po prostu wrzuciłem zdjęcia z dwóch podcastów w jeden podcast, tak się z chłopakami trochę nie dogadałem i i ja chyba też trochę byłem zaspany, jak to robiłem. Więc po prostu wklejałem, nawet nie patrzyłem, co wklejałem. A, a że było o Prymarchach też, to też widziałem te czarno-białe zdjęcia, a no, na jakaś twarz Prymarchy, no to wklejam, wszystko się zgadza. Nie sprawdziłem dwa razy, który Prymarcha i tak po. Tak, poszły zdjęcia te, co miały iść i z poprzedniego poszły. odcinka, więc sorry, problemy techniczne. Tak Zrobimy porządek w folderach i wrzucimy teraz jeden folder i już nie powinno być. I będzie działało. Będzie działało. Fakt, że, bo ty, ty żeś się rozpędził po prostu. Przepraszam, no. ja, ja muszę dać Przepraszam fagrowi nowy tytuł, nasz mały podcastowy Azjata od malowania figurek po prostu. Co się dzieje, jak się wam rodzi dziecko? jesteście na tacierzyńskim i macie żonę, która ogarnia? Szwagier. E, maluje się figurkę na dzień, przynajmniej ja. E, no dobre tempo, dobre tempo naprawdę ostatnio było, bo no, słuchajcie, niemowlę większość czasu śpi, e, a patrzenie, jakim niemowlę śpi, no... Może jestem z nim ojcem, ale po chwili się nudzi i coś by człowiek porobił innego. Mówmy się, dzieci są brzydkie w tym wieku, to straszne. Wszyscy, którzy mówią, że te dzieci są, dzieci są Choć, śliczne. wszystkie są podobne do siebie w tym wieku tak naprawdę. tak. Nasza się wyróżnia tym, że faktycznie ma ciemne, gęste włosy. W ogóle tak, tak się urodziła, nie? że nawet na ramionach ma i na uszach ma, więc moja krew. W jakimś, w jakimś tym, w jakimś sketchu pamiętam, jakimś komik mówił, że wkurza mnie, jak ludzie mnie pytają, jak tam mój bobas. Śpi, robi kupy i je. Co mam no, no, ci powiedzieć? Może no, nienawidzi początku... Żydów, nie wiem, nie powiedziała mi, tak? <laughs> to Gervaisówa no, mówił. No, na początku to jest, no, no mówię, to jest utrzymywanie przy życiu jakby, <laughs> małego... Jak nie umarło, sporyka. to już robisz, wiesz, no, już no, już no, robisz... coś robię dobrze. Tak. Tak. <laughs> e, nie śpisz Natomiast, no mówię, no, jak mała spała, to żona przeważnie też spała, żeby nadrobić no, no. zaległości, tak? E, poza tym, no, odpoczywał po porodzie i tak dalej. No więc miałem trochę czasu dla siebie, który wykorzystałem na w dużej części malowanie. a zrobienie sobie grywalnej armii do herezji tylko. Znaczy, no tak, słuchajcie, jeżeli śledzicie nasz podcast od początku, to w okolicach pierwszych chyba trzech odcinków wziąłem się za malowanie White Scar'ów z pudełka Betrayal et Cult posiłkowałem się bitcami Mark 4 Marines. No i zrobiłem wtedy jeden oddział taktyczny dziesięciu, 10, czyli to jest minimalny rozmiar w 30, to jest 10 chłopków taktycznego oddziału. No i zrobiłem dla nich Rhinosa, zrobiłem jednego jetbike'a i na tym się skończyło. Przeszła ochota na Ultramarinsów albo cokolwiek innego. Tak? I długi czas tego nie ruszałem, długi czas to stało. Nie było, nie było w ogóle ruszane. Natomiast teraz do tego wróciłem, bo w ramach tego roku 2018 kasuję wszystko z kolejki do malowania. Tak? Cały czas się trzymam postanowienia już od 6 grudnia, tak? No to teraz za chwilę będzie 5 miesięcy chyba, no. jak nic nie kupiłem. Nic nie kupiłem, ale wczoraj poszedłem na zakupy hobbystyczne i wydałem 400 zł. Co kupiłeś? Kupiłem 5 lakierów tam i ja sklep modelarski w okolicy mojej sprowa sprowadził. Poza tym kupiłem chyba 5 pędzelków i wcale nie jakieś citadele super drogie, tylko tam Italerii i Magpol. Mhm. No i farki u Crispina, bo w sklepie Stagra, tam gdzie się zapatruje, farki Citadela. Kupiłem ich kilkanaście chyba, bo już dużo takich dosyć podstawowych kolorów mi się po prostu zaczyna ukończyć. Gdzieś tam wydrapywałem z dna, co no nie jest przyjemne. tak ja no, to Zwłaszcza, że pędzel sobie można... No, posyć. zużywa się na pewno szybciej. W każdym razie, wróciłem do tych White Przede wszystkim najpierw Zrobiłem fotki Tych starych jednostek, które kiedyś Tam pomalowałem, wszystkie dostały Lekki brudzing gąbką Gąbka maczona w Rhinox Hide Żeby taki przypruszenie ciemnym brązem Też tak robię, tylko że U mnie na ciemnym, niebieskim To by nie było widać Wiesz co, muszę robić tak Rhinoxem, potem Ledbulcherem I na końcu robię Runfangiem. To wtedy jest taki, że go trochę Starty metal jakaś taka farba w każdym razie zrobiłem fotki tych 10 taktycznych, którzy kiedyś byli z Nowym Brudzingiem. Zrobiłem fotkę tego Rhinosa dawnego, zrobiłem fotkę tego Jetbika dawnego. Następnie powstał oddział 5 Legion Tactical Support Squad. To jest taki oddział, który w bazie jest pięciu chłopaków i wszyscy mają flamery, łącznie z sierżantem. Jest to Trups, ale nie jest to mandatory troop. Mhm. Czyli tak samo jest w HQ, że to jest Trups ale nie możesz go wziąć jako jednego z tych dwóch, które są wymagane w foku. Musisz mieć dwa trupsy, którymi są taktykale, albo asolci, albo breacherzy chyba też są. O, y, y, zaraz się są tak. Są, y, o, takie trupsy, co Ci foka spełniają, to są tak. Taktyczni, oni mają po prostu boltery. Asolci. Masz asoltów z plecakami, masz despoilerów, to są asolci. Despoilery to nie jest chyba mandatory trup. Wydaje mi się, że jest. Hmm, może tylko w konkretnych Legionach sobie. Dobra, no to tak czy to, ale jest to jakiś trup i breacherzy, I breacherzy są. Breacherzy, no. no. Czyli ci z tarczami, tacy jakby odwrotni asolci. Du, duża tarcza, boarding shield plus tak. bolter chyba mm -hmm. w jest. Tak jest. No w każdym razie, czyli mamy ten oddział taktyka support, w moim przypadku mają plazmy, bo lubię plazmy tak. i w 40, i 30. Mhm. Dalej powstał Nojon Han, po naszemu się mówi, czyli jakby książę Han. Mhm. To jest pretor. White odpowiedni white odpowiednik rangi Pretora w Legionach Trzydzieskowych, czyli taki, powiedzmy, chapter master czterdziestkowy. Pretor jest odpowiednio mongolski, tak, ma kitę na głowie, ma kinżały skrzyżowane tutaj na brzuchu. Ma szatę z futrem. Fajnie się udało z różnych źródeł te bicy poskładać. Od Winca, jeszcze w ostatniej chwili, ten płaszcz dostałem właśnie i bardzo On jest z tego, z maruderów chyba. Z Chaos tak, z dawnego Fantaziaka. No i dałeś mu ten, dałeś mu tą. Ma Power Glaive, czyli typową broń łajskarową z 30. Czyli jakby zasilana glewia. Nawiasem mówiąc. Glewia. To jest włócznia z takim szerokim. No tak, tak, tak, nie, nie wiedziałem. Ci... Nie wiedziałem y, skąd był ten bit, bo miałem jakieś takie z dawien dawna fantazykowe bitsy, z których no to był taki sztylet powiedzmy, mm. trzymany w małej rączce i z tego sztyletu jest y, ostrze mm -hmm. tej glewi i na forum Bolteren and chyba albo na Facebooku, już nie pamiętam, ktoś y, dokładnie powiedział co to jest. To jest z pudełka z 98 roku z Klanrads. Clanradz. No. Okay. I tam y, był taki sztylecik właśnie Z którego no, jak się potem okazało Ja zrobiłem ten, mhm. tą glewię e, Także tak, to był Nojon Han I dalej mamy... jeszcze Aha, ma jeszcze Cybersokoła, się. tak Cybersokoła, gdzie troszkę zrobiłem zawirowanie I pomalowałem go w barwie jastrzębia mhm. e, Nie jastrzębia Właśnie, tyżej zamotał Bo cyber hawk to jest Cyberjastrząb mhm. A ja zrobiłem sokoła wędrownego Takiego no, szarego popielatego No ale tak drapieżny, tak drapieżny Nie będziemy się przejmować tak? Podejrzewam, że każdy po prostu profesor ornitologii Który gra w Warhammera teraz ci nie da żyć <grym> to to. Jest opcja, że kiedyś w przyszłości ten pretor Będzie miał też opcję na motorze W takim sensie, że zrobię podstawkę drewnotową, Tak jak się robi do jetbików w 30 Będzie zaparkowany jetbike Taki lekko unoszący się na ziemią. I miejsce takie jak w tych scenicznych podstawkach Primarku, na przykład. Okrągłe miejsce, gdzie można wstawić pretora, że on niby jest z tym momencie Tak. Że... Poza tym powstał 10 oddział taktyczny drugi, czyli mam dwa trupsy mandatory wypełnione. Jest to oddział, gdzie wymieniłem się z Wincem Bitsami. Ja mu dałem wypraski skalt wystarczające do jednego oddziału 10 Mark 4 Marinesów, a on mi dał Mark 3, żeby była różnorodność, że jeden oddział taktyczny ma Mark 4, jeden Mark 3 fajnie się maluje te zbroje szkoda, że więcej detali mają z tyłu niż z przodu e... tak, się więcej dzieje z tyłu znaczy z przodu i tak się... są dużo bardziej e... takie fancy niż Mark 4, które są takie tak. bardzo mi się bardzo podobają Mark 4, ale są takie dosyć proste mhm. e... natomiast tu jest dużo takich jakichś nakładających się na siebie płyt jakiś no, no bo wzmocnień. Mark 3 Mark de facto to jest zbroja Mark 2 z dodatkowymi płytami nazwawanymi mhm. z przodu e... Także tak, to jest ten kolejny oddział. Poza tym zrobiłem też, jak się nazywa ta postać? Kurta Sed chyba, ten chaplain World Bearerów, Skull. Mhm. Podmieniłem mu hełm na głowę. Głowa to jest tego motocyklisty z Death Watch, Jetek Subererich chyba się nazywa, ten wide mhm. Także jest ta głowa, jest z jakiegoś starego Paldrona zrobiony kaptur psychiczny, psioniczny. E, no i gida y, szamana, tak, z głową tam. Tak, Force Staff mu zrobiłeś. Tak, z rogatym zwierzęciem, piórami, y, z, z demona Sincha jakiegoś tam. Się, y, bardzo, ten, bardzo się inspirowałeś tym artem chyba. Tak, tak, zdecydowanie kierował mną art y, tego głównego y, bibliotekarza, który, uwaga, spoiler, ginie w książkach. Targuta i Jesugej. To był główny bibliotekarz i główny doradca właściwie Jaga Fajne postać. Bardzo spoko, bardzo spoko postać. W tych wszystkich książkach ze skarami ją będziecie mieli. Ta Puff of Heaven. Ja, nawet, powiem wam, że White Scarzy ogólnie i Jesugej są opisywani trochę inaczej niż Marinsiej, bo na przykład Wildcatsy w czasie przeszkolenia na marina mają mieć, oprócz tego, że się szkolą do walki tam te przeszczepy przyjmują i tak dalej, mają tak zwany noble pursuit i to może być na przykład kaligrafia, że uczą się kaligrafii, to może być poezja, że piszą wiersze. Tak samorajsko trochę, nie? No, trochę tak i właśnie Jesu Gey mówi, że, że każdy wojownik powinien być też poetą, bo zabijanie dla samego zabijania to, to nie jest to i też na przykład w opisie jest, że Jesuke z dużą łatwością się uśmiechał, że zawsze łatwo towarzyszył mu uśmiech jeżeli coś mu się spodobało, coś go, coś go ucieszyło, po prostu się no, uśmiechał oni, oni... jak czytamy na przykład, nie wiem, o synach Horusa czy, czy o innych, no to to są no ponurzy po po kolesie przeważnie, tak, maszynki do zabijania no wilki czasami się ożywiają, tak no właśnie miałem mówić, że oni, po, oni, oni w kontekście, po miodzie, po miodzie mm. oni w kontekście tego, jakby życia społecznego mi troszeczkę wilki przypominają, że oni oni sobie lubią sobie wypić, tak. mają takie swoje ma małe rzeczy, które sprawiają im radość, chociażby jazda na motorze bardzo szybko, lubią zapierdalać, po prostu. Powieraj sobie tabliczkę zrobić, Myślę, że... <gry> lubię zapierdalać na gruźni motorze. No to nasz kolega Wiciu, który kiedyś zrobił sobie Charter Mastera z Masz do chyba jeszcze w szóstej edycji, a bo to już była siódma na motorze, no to zrobił z tyłu tego motoru tablicę rejestracyjną. I wiecie, jak w Wielkopolskim się bierze kasomowy tablicy, no to jest P0, nie? I było P0 z si, czyli po O, ten, ten... Ten dorosły humor, nie? No, tak. No więc tak, czyli, czyli podsumowując, armia ma już tak, jeden oddział 10 taktycznych, drugi oddział 10 taktycznych, pięciu taktykal supportów z plazmami, e, Rajnos, drugi Rajnos w kolejce, bo dla drugich taktykali też I mam być... Żeby zrobić rajdonsaku, ta bajka mam niestety tylko jednego, a się wystawia trzech. E, I to jest pytanie do Was, panowie. Takie w kontekście tego postanowienia naszego e, o niekupowaniu modeli, nie. ale że bicy Nie. No właśnie, bo mam dwa motory. <laughs> Sorry, mam dwa motory, do mm. Unita potrzebny jest trzeci. Czy mm. ja bym kupił trzeci, to jest złamanie postanowienia, czy to jest bit potrzebny do dokończenia oddziału? Hipotetycznie, bo pewnie i tak nie, nie ale, czekre, tak już abstrahując, bo to jest, wiesz, jeśli... We, znając siebie, tego weźmiesz nie tak jak ja i postawisz na półkę. E, to ja, ja nie mam problemu z tym osobiście, żeby cię to Twojej postawy znaczy nie, ja i tak Ale co? Nie, bo jak chcesz, chcesz patrzę, kupić, ile mam w kolejce, to i tak nie będę chcesz, w chcesz ku, no masz Teraz masz jeden, jeden motor pomalowany, drugi. I jeden pomalowany Jeden niepomalowany i chcesz trzeci kupić, żeby skończyć oddział. Znaczy warunkiem koniecznym by było, żebym ten drugi niepomalowany najpierw pomalował. No tak, tak, tak. Ale czyli chcesz cał, cały model kupić, żeby skończyć oddział. No, dla mnie to nie jest tak zupełnie idąc po zasadach, ja bardzo. Braterstwo krwi w ogóle, no to kupujesz model. To jest normalne. tak. Kupujesz model. Gdybyś powiedział, że ej, bo muszę kupić kierowcę do motoru, bo mam motor, a nie mam kierowcy, no to jest beats do modelu i no okej. Okay, nie tak jak no, jak ja Kupisz kierowcę, to ja mam dużo no, <laughs> to to tak, nie? Kup, no to jest tak, nie? Kupujesz model po prostu. Dla mnie niestety. Może ja ci kupię ten model, a ty mi oddasz kasę za rok. <laughs> No i tak, we wrześniu mam rodzinę Jaka, jaka gimnastyka w ogóle, żeby o, Ej, to zróbmy tak To, to, to ja, ja, ja, sz, ja szwagrowi kupię motor mot... Szwagier kupi tobie coś, a ja ty kupisz mi i cały przez możemy tak 10 lat robić Tak, budżet są stal do, do stuwa, żeby Nikt nie był w plecy za bardzo, Tak nie, znaczy wiecie, ja nie, ja nie miałem tego postanowienia, że nic nie ja dokupuję, tak? Nie, nie, spoko. <grym> Powiem tak, że jak mi się uda naprawdę przez ten rok pocisnąć kolejkę, to już mam e, coś upatrzone, co bym chciał pod choinkę, w sensie, że żona mi się dorzuci. E, Astrousem. Nie. Nie, nie pociągam. <grym> Jest model, chyba Re Revel czy Akademii to mhm. Zabijcie mnie teraz, ale kosztuje 350... Ale nie, nie, nie, nie. Kosztuje 350 albo 400 zł. Coś, coś w tych okolicach w skali 1 do 144 mm -hmm. międzynarodowa stacja kosmiczna oh. ze wszystkim z kapsułą Sojus ze wszystkim no, wszystkie moduły, z Sandro Bullock z Kronejem tak. jest specjalną sz sz sz szmatką pomarowaną Vanta Black żeby przedstawiała czarną dziurę która się zbliża <grym> i zakrzywiają przestrzeń. tak no i, no i jest, jest u nas taki specjalny podstaw bo to jest duży model tak, naprawdę fizycznie jest duży tam ponad pół metra ma w jedną stronę tak. Ja tak jak, jak, zanim kupisz ten model Załóż zamek do drzwi do pokoju zanim mała będzie chodzić też potwa poza tym, to będzie stało bardzo wysoko na tej krzywej półce, którą zjeciło powiesiliśmy. I tutaj jest argument, tak trochę abstrahując. Przeciwko socjalistycznym metodom, które wprowadza w naszym państwie Pis, czyli na przykład zabranianie handlu w niedzielę. Wieszaliśmy półki już wagra i stwierdziłem, że przychodząc już do siebie, mówię tak, kurde, zapomniałem poziomicy, <laughs> będziemy musieli szyć. Większość półek wyszła nam całkiem nieźle. Kurwa, kiedyś to było dawaj waserwagę. Powiesiliśmy wszystkie półki poza tą, której naprawdę widać, bo jest półka 1,90 m nie Długości. Jest, o... mhm. I gdyby niedziela ta, której, której myśleliśmy, była nadal handlowa, po prostu bym pojechał do Lerła, kupiłbym poziomice i po tyf, typowo januszowej. No, polaczkowej metodzie po prostu po zakończonej robocie bym ją pojechał oddać. A tak, nie mogłem tego zrobić i szwagier ma pust, krzywą półkę, ja mam znaczy, plamę na się, nie, no Trzeba się przyjrzeć, tak? No, tak naprawdę trzeba się przyjrzeć, że tam jest krzywa. Trzeba o, jest. się przyjrzeć i nie można na niej kłaść do <laughs> Doniszki tam stoją i stoją. I nie ale nie woda tam. się z nich wylewa i kwiatki rosną w jedną stronę. Kwiatki rosną w <laughs> No ale tak, trochę, tro, trochę szwagier pocisnął tutaj. Jak no tak, no plan teraz jest, znaczy już mam sklejone kolejne pięciu Seekerów, to jest oddział fast attack. Największym paradoksem, jeżeli chodzi o szybki atak, to jest, że Tarantula Sentry Gun tak, jest, fast, jest, ta cenaty, jest fast, fast atakiem. Ataki. Tak? Tak, bo, znaczy, choć, wiesz, bo jest wrzucane z góry, tak? O tak, A, okay. wiesz, że możesz sobie. Yy, możesz, się, dipsy, dipsy, tak, gdyby tak. działko, A to tam, no, no, Tak, tak mm -hmm. i w 40 też możesz, jak używasz Imperial Armor. To wygląda to wygląda jak te, nie, jak te wieżyczki, co no jak, no, jak ja Grałeś to... do Onufora, tam no. były tarantule. No tak, tak, no. Tak. Co więcej, w tej grze Kill Team, co była na komputer, e, można było chodzić jako umiejętne specjalne, można było rzucić do talentu, ale ale z takiej taką skrzynkę, ona się rozkładała. I napierdziałam. Dwa heavy boltery chyba tam były w tym. No, no, czy tam miałeś... masz Heavy bolce, albo masz wyrzutnie rakiet do No chyba też może być. Tak, tak, tak. Mm. Kilka jest osób. No, gwardia, gwardia chyba też może brać Z tego co pamiętam. Jest kilka opcji na to, tak czy tak, więc wracając do, do z tego. Warsztat. Pięciu sikerów, gdzie jedyna przeróbka jest taka, że boltery, Mark 4, wyciąłem magazynki z nich, te proste. I wkleiłem magazynki albo bębnowe, albo pudełkowe wzięte z bolterów Sterngardów i to tych chyba starszych e, Sterngardów, nie z 2013, tylko wcześniejszych. E, I lunety, żeby to wyglądało tak, jak. bo jedyne co jest do sikerów na Forżu dostępne, to są boltery. Tak. tak naprawdę, na stronie ich w sklepie. Żeby ich odróżnić, nie? Tak, tak. No, że mają lunety i mają większe magazynki, że to, bo oni mają, tak jak Sterengardzie w 40, mają special issue ammunition, mm. czyli na przykład amunicja, która jest heavy 1, ale tam mocniej wali. Albo amunicja, która powoduje wybuch. rending, albo wybuch, tak, mały, mały blast chyba. Walisz, walisz 20 razy i musisz rozliczyć 20 z skaterek. 20 skaterek, małych, 20 skaterek <grytujesz>. No, jak strzelasz wszyscy tą samą... Piękna 7 nie? Ale wiesz, no stary, no to robisz sobie, sam to sobie robisz, tak? Że, że wybrałeś im taką amunicję, nie? Znaczy tak, bo pasowało mi to, bo w ogóle sikerów jest taki, że to jest idea Alfa Legionu, że to jest taki specjalny oddział yy, zabójców, asasynów, powiedzmy, snajperów, yy. Wygląda to tak w zasadach, że oni na początku gry, już po deploymencie, nominują jedną jednostkę wroga. Albo no, HQ, mówić, mówić, no? że to jest target. I mm -hmm. Wtedy mają preferty enemy do końca gry na ten unit konkretny. Czyli to są przerzuty, tak? Przy... Tak, tak. Przerzuty jedynek. Tak. E, czyli, czyli tacy zabójcy jakby, tak? No i to pasuje troszkę do idei West Carsu. Zwłaszcza w 40 mamy e, kapitan Corsaro Khan, który jest kapitanem tam trzeciej kompanii, czy trzeciego bractwa. To jest Master of the Hunt. Mistrz polowania i ogólnie polowanie na stepie, tak, z sokołami, to wszystko bardzo pasuje do wajskarów, Dlatego wydaje mi się, że ten oddział będzie na miejscu, bo wahałem się jeszcze, czy nie zrobić heavy supportu. Ale heavy support troszkę się rozmija z wajskarami, dlatego że wajskarzy mają tą specjalną zasadę, że jeżeli jednostka skończy ruch równe 6 cali od miejsca, w którym zaczęła, czyli musi w prostej linii się ruszyć, na całą odległość, mhm. to wtedy ma przerzuty tu hit, i przy strzelaniu, i przy biciu w danej turze. No a heavy supporty, jak się nimi ruszy w siódmej edycji, to, strzelasz, no to na strzelasz na snapach, na szóstkach, tak? No to nawet jak te szóstki będę mógł przerzucić, to nadal mnie to nie zbawia za bardzo, tak? To, ich... to, ma, być, to ma być armia, która się porusza po stole, a nie jest gunliner. A będziesz ich jakoś jeszcze picował, żeby inaczej wyglądali? Yy, będą się odróżniać tym, że tylko sierżant Makite. Tak jak mm. w oddziałach taktycznych, tam maksymalnie jeden, dwóch nie ma kity. To tutaj mm. wszyscy nie mają kity, ma kitę sierżant. Eee, no i może troszkę hełmy w inny sposób pomalujesz, że na przykład więcej złotego na hełmie. Mm. Coś takiego. No i emblemat oczywiście będą mieli fast attack'u, a nie mm. taktyczny. Zawsze pamiętaj, że możesz coś na podstawku zrobić, na przykład jakieś kamyczki kolorowe i wrzucić. W którą... Wszystkie podstawki robię dokładnie tak samo. Piasek z plaży brzeźno i. <laughs> yy, Gortor Brown, Null Oil. Drybrush Brush Zandry Dust, drybrush Screaming Skull i krawędź na Gortor Brown koniec. To jest templatka na wszystkie podstawki Wajskarów. Jedyna, która się jak na razie wyróżnia to jest podstawka Bajka, bo to jest dreadnotowa podstawka, na której jest bardzo pusto. Więc zrobiłem tam resztki rainosa jakiegoś połamanego, których miałem w bardzo opakanym stanie. I resztki tego rainosa są jakby zardzewiałe. Na ciemny brąz pomarańcz, metalik, jakiś tam steeple, aż hmm. porobiony, że to jest zarzewiałem. No może gdzieś tam jeszcze na którejś podstawki to zrobię, ale na piechoty mi się nie chce, Na, na jetbiky to jeszcze, ale piechota to nie chcę będzie sam tak. No i tak, no i czyli pięciu stickerów jest w kolejce i y, y, Legion Herald Consul. Tak. Czyli Herold to jest jedna ze specjalizacji, którą można Centurionowi, czyli Kapitanowi wybrać. Tak, tak jak Librarian, Previan, to tak, wszystko w, są specjalizacje. Tak, 30 jest tak, że kupujesz, kupujecie sobie Centuriona, bazowego. Centuriona i potem upgrade'ujecie go do na przykład Primus Medicaid, czyli szefa aptekarzy Legionowych, albo do yy, Librarian. Librariana, albo jakiegoś innego. I po prostu płacicie za dany upgrade, na przykład bazowo kosztuje 50 punktów, upgrade na daną daną specjalizację kosztuje na przykład ten 15, ten 25, mm -hmm. ten 35 I zmieniają tak. się umiejętności, zmienia się wargier, special rulesy tak. Tak. Mm -hmm. e, więc Herald y, to jest sztandarowy po prostu kolej ze sztandarem tak. a miałem dwa sztandary z Dark Imperium te takie zdobne mm -hmm. e, primarisowe znaczy nic nie ma primarisowego tak naprawdę w tym sztandarze mm -hmm. e, miałem niewykorzystane, więc dostał ten sztandar i po prostu tam gdzie jest kółeczko na numer kompanii to będzie numer 5 rzymski, że to jest piąty Legion, a na środku jest duże pole na emblemat, to będzie po prostu błyskawica złota, tak mm -hmm. złoto czerwona. No, ale masz sobie ręcznie, czy...? Nie, kalkomanie nie Masz to kilku. Tak, ta. więc to jest, to jest wszystko co w kolejce, oczywiście plus Rhinos jeszcze jeden, mm -hmm. no i jeden y, Kuta Motor, czyli Dick Bike, Jet Bike. Mhm. Przez to, że ma kształt liczny, no to tak No, no wygląda że ten Dildos po prostu. To, to zróbmy tak. Ripped for her pleasure. I jak pomalujesz to wszystko i pomalujesz ostatniego kota bajka, czy tam bajka, to zrobimy... Damy, damy Ci dyspensę podcastował na kupienie nie, trzeciego. Nie, chłopaki mi się wtedy... Nie, tak, na pewno mi się znudzi malowanie białego wtedy. No, I na pewno przejdę albo do ultrasów, albo do budynki i dokończę, albo no coś to. takiego. Więc Dobrze. spoko, wytrzymam do 2019, to minie bardzo szybko. Nie ma problemu. No. Ale, ale powiem tylko, że, że jestem zadowolony faktycznie z tego, jak dużo poszło, jak dużo się udało. Yy, pamiętaj, żeby magnesować broń na tych na motorach, bo tak robię. motory może. Bo sobie mogę jako wystawić. Heavy Support wystawić jako e, Sky Hunter Squadron, a nie. E, przepraszam, nie Sky Hunter. Sky Hunter to jest Fast Attack, mm -hmm. Że Legion Jetbike Sky Hunter, a Sky. Destroyer? Sky Destroyer chyba to jest wersja heavy support. po prostu chodzi o to że masz tak masz albo te zwykłe mm -hmm. nazwijmy to motory że że możesz sobie, że jeden ma jakąś inną broń Z niż heavy, heavy bolter, bolter. Mm -hmm. a jednemu możesz na trzech zamienić na plasma cannon albo okay. volkite yy... calverin chyba, chyba chyba calverin tak jak na dreadnocie to calverin albo multimelta Albo multimetry. Natomiast mm. ten heavy support mm -hmm. banków wszyscy mają multimetry i oni są tacy typowo do... do lat, latami z latamy są, są szybcy, mm -hmm. ale muszą. I to jest relentless, nie? Że nie, nie, nie... To jest heavy, tak, pod nie, nie rzucasz na szukaj na normalnym tak. balistiku. No i tam upgrade możesz kupić na sierżanta, bo nie masz, nie masz sierżanta do myśleń, tylko musisz go sobie dokupić jakby. Nie? Zrobić z jednego sierżanta. Znaczy wiesz, no możesz te, nie wiem czy to się nie mija trochę z celem, teoretycznie możesz z nich zrobić unit close combatowy, że im tam jakieś dać power swordy czy coś takiego. Albo power glaive, tak jak w przypadku. Tak, <śmiech> tak, tak, tak. Z włócznią, no, jak, jak ci custodes. Mm -hmm się ma ja sensu, że masz motory, które mają iść na pojazdy. I, no w sumie. No to się zależy, co tam chcesz. Nie zrobić, zrobić, nie? Nie. Nie. W razie coś jakby się okazało, że rozwali szybciej niż, niż, niż planowałeś. Kiedy wreszcie przejdzie herezja do ósmej edycji, tak? Wielu psychofanów herezji nie zje to, ale kiedy wreszcie przejdzie do ósmej edycji, no to będziesz mógł, że na przykład strzelasz w jakiś unit z multimersalem, no a wreszcie. szarżujesz inny unit. Wreszcie. Ale teraz to już chyba długo nie przejdzie, bo jak podręcznik wydaje do 7,5? Nie? Stary, o... oni potrafią dwa tygodnie dewalidować książkę, którą właśnie kupiłeś, więc naprawdę. Na no, GW, nie wiesz. Zmienili się na lepsze, ale. Nie wszyscy. Nie, nie, nie, w sensie. No przecież był, był jakiś dodatek, który wyszedł tuż przed ósmą edycją. Ja, no, coś tak, chyba. Ale słuchaj, ta, ta, stary Magnus albo coś takiego. Ludzie kupili trzy tygodnie ósma edycja, możecie sobie flaw poczytać w waszej książce Ale to przecież ten, ten wyczekiwany chyba od trzeciej edycji dodatek Legiony Chaosu. Z no, no, zdążyłem no. na no. tym dodatku zagrać dwie gry. No. I, i wiesz, i poszło się chyba cztery miesiące był, czy coś takiego. Ale masz flaw? Są... nie, i nie, właśnie, właśnie ten ten dodatek to są stricte rulesy tylko Aha. to są stricte rulesy jest strona flafu dla każdego Legionu taka, A, jak jakby się o jak Walthammera pograć to możesz pograć no. kiedyś, już 16 co, jak chcę Walthammera pograć to sobie w Herezję pograć po prostu Być to prawda no i tak z y, wieści z warsztatów zrobiło nam się prawie po, trochę ponad pół godziny gdzie poznaliście trochę struktury trzydziestkowej, bardzo fajnie e, za rob lat... tych Ravengardów jak to ja? To no, nie, ja. Nie Bro wiem. Może, może. Jest to myśl Ravengard albo Black Templarzy. Black Templarzy mi się bardzo podobają, ale Black Templarzy... No ale właśnie te Black Templarzy. zrobić Imperial Fistów stylizowanych na Black Templarów, żeby będą mieli większość czarnego ale i troszkę tak, żółtego. Ale tak jak mówiłem, no, w Ravengardzie to był mi pierwszy Legion Space Marine'owy chciałbym do tego wrócić z drugiej strony. Nie? Mają fantastyczną jedno... fantastycznie wyglądającą tą jednostkę, yy, te ciemne furie. Wyglądają kozacko. O, na, tak. No widziałem, tak widziałem. widziałem. No. Także może... może...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 Tak się nam niestety wszystko pokomplikowało. Więc White Warfa umówimy tylko pobieżnie, bo już na rynku jest dobre 2-3 tygodnie chyba. Więc, duże, więc nikogo nie zaskoczymy od, opisywaniem White Warfa z kwietniowego. Postaramy się następny odcinek 19 nagrać szybciej, żeby nie było już takiej przerwy i wtedy będziemy mogli spokojnie mówić numer majowy po mniejszej przerwie. Więc co takiego najciekawszego, moi drodzy, wyszło w kwietniowym numerze White Warfa Poza, chyba, bo to jest kwietniowy numer, to jest ten, gdzie wyszedł Forgebane, tak, to jest ten? Tak. Mm -hmm. Więc poza Forgebanem, który jest, jest już na internetach omówiony na lewo i na prawo, dwie siły Adeptus Mechanicus i Necroni. No i Imperial Knighta dzieci z Nieślubnego Łoża, tak? Tak, czyli tak, tak. Armigery. To malutkie Armigery. No, kto, co kto lubi, no, to jest chyba troszkę większe od Contemptora, co pamiętam, tak? Z takie pomiędzy z tego, co słyszę. No. Bo mniejszy od Knighta, mniejszy od Kontempora. no jak dla mnie są pokraczne, bardziej niż Imperial Knighty. I to co Vincent kiedyś popsuł mi imię Imperial Knighta. Przyjrzyjcie się, jak ten podstawowy Games Workshop'owy Imperial Knight ma dwa warianty głowy. Jest ta, taka czaszka mechanikum mm -hmm. mniej więcej, i jest ta taka przyubica rycerska. Mm -hmm. I pod tą przyubicą są te soczewki takie, jakby, nie wiem, sensory no. wzrokowe i tak dalej. I to troszkę wygląda, no ten Koleś mi zepsuł to, bo po, po, powiedział, że zobacz jaką on ma minę, ten Imperial Knight. Że dlaczego robimy wojnę? Po co to wszystko? Co ja tu robię na tym polu walki? Tam on taki wie... Nie, po to, to, co przed chwilą powiedziałem, postawimy... Obrazek. Obrazek i okay. uwierzcie mi, jak będziecie mieli Imperial Knight i swojej armii to je sprzedać. No to armiger, armiger jest też w tym klimacie, wydaje mi się. Znaczy, no na pewno do, myślę, że to będzie taka próba troszeczkę, jak ma wyjść ten kodeks do Night do 8 edycji, mm -hmm. że to będzie próba po prostu zrobienia czegoś, żeby te armie Knightowe Właśnie, nie tak. wyglądały, <grym> że masz cztery, cztery takie same night'y', tak? Żeby troszeczkę to uróżnorodnić. Mechanikum też można wziąć, tak? Znaczy, no praktycznie w każdym chyba, w każdym kodeksie imperialnym to możesz wziąć. E, nie? FAQ, już nie, dojdziemy do tego. Dobra. W każdym razie słowo kluczowe Imperium mm. nie będzie mogło służyć do jednego detaczmentu, ale to dojdziemy, bo to jest temat naszego odcinka nowej FAQ. Późniejsze. Ale dużo ludzi chyba tak yy, przyjęło te armigery raczej ciepło. Poza tym wyszły jeszcze, jak to się... Elfie? Mokre elfy. Mokre elfy, czyli takie... Stylizacja trochę zupełnie dla mnie niezrozumiała. Dla mnie jest to zupełnie... Nie wiem, nie przemawia do mnie ja w ogóle, ani to, to ani troszkę, troszkę Maca, Outer Circle dobrze to podsumował, że Fantaziak to były frakcje z Tolkiena, tylko troszkę przerobione. Mhm. I to samo ma World of Warcraft, to samo ma miliard innych systemów Fantazy, to samo ma DMD. Mamy Elfy, które mieszkają w lesie, albo są High-Elfy, które mieszkają w pałacach. Mamy Krasoludy, które mieszkają w kopalniach, czy tam w Jamach w górach i tak dalej. No i ciężko to objąć copyrightem, tak? No. Natomiast jak tworzysz mokre elfy, które jeżdżą na jednorożcach konikach morskich yy, i pływają wokół nich rybki, no to to jest, powiedzmy, nowy twist na elfy, którego raczej za bardzo nikt nie robił. Im oprócz to już... oprócz yy, Dungeons and Dragons, gdzie były Sea Elves. Chyba od no mnie to, to nie no, Podejrzewam, że w Elder Scrolls pewnie też coś takiego znajdziesz, bo tam też jest miliard różnych ras tak? Ale tak jak, ale, jak mówisz ale, o tym. Ale łatwiej, jak na, wy, to, to, nie są, to nie są Sea Elves, to są <coughs> dipkin tak? Deepkin, tak Ale tak jak mówisz o tym, żeby zrobić je trochę, rozróżnić, to tak. Sary, tak samo masz kara dronów, tak? To bo są krasnoludy, się... ale mają steampunkowe statki na niebie i w ogóle. Właśnie to się tak... powiedzieć, że mamy y, krasnoludy, które były w ziemi, w, y, y, w kopalniach, nagle, gdzie możemy je wyrzucić? Chmury, wyrzućmy. Mamy elfy, które są w lesie, Jakie jest przeciwieństwo... No mamy już ziemia głęboka i niebo. Co, co jest przeciwieństwem lasu? No to może woda i wrzućmy je wszystkie do wody. Może ktoś tam nie grał w D&D, tak jak mówisz. Nie kojarzy, nie? Nie wiem. Ja no, na tak następna. Tak. To, to, to. Znaczy, no bardzo, bardzo jakby chcą zrobić, żeby każda linia modeli to nie była właśnie, że ktoś spojrzy z zewnątrz i o, to jest co, to jest Władca Pierścieni, to jest? Czy, czy, czy to są Dungeons and Dragons, czy co? Tylko żeby od razu to krzyczało, że to jest Age of Sigmar, tak? To jest nasz produkt, no. to znaczy okay, można mieć taką strategię, tak? Znaczy, nie wiem, jak ja patrzę na, na, na tą nową linię y, te Golasy, Bobasy, Krasnoludy, mm -hmm. y, elfy, mi to, wiesz co, mi to wszystko zalatuje takimi s cartoons, wiesz, He-Man, <coughs> Thunder, Thunder the Barbarian, takie rzeczy, jest, wszystko jest takie jor. Ta, tak nie, dziecinne, jakby. Nie wiem, nie, nie potrafię tego określić. Może to jest to malowanie GW, to takie komiksowe, ale Ech. No, ale twarze tych elfów definitywnie nie są dziecinne i nie są e, sympatyczne. Robią coś swojego, tak? Czy to na dobre, czy na złe, to już jest kwestia odbioru indywidualnego. Ja jestem mega neutralny do tego, bo Karadrony mi się w ogóle nie podobają, mokre elfy mi się w ogóle nie podobają, ale. Znaczy, nie... no nie gramy w Sigmara, po prostu. To swoją drogę. Zlewamy tak? znaczy, to trochę. Nie gardzę no faktem, że istnieją, po prostu ani mnie to ziębia, ani żyje. Tak. Tak? Mhm. Jedyne, do czego bym się przyczepił, to to, że na artach te rekiny wyglądają mega kozacko. Te, te, bo mają model na... A model wygląda, jakby to był taki po prostu duży węgorz. Takie są. <śmiech> Powinny być te rekiny takie masywniejsze dla mnie. Na modelu, bo na arcie są masywne. Takie wiecie, są, są żarłacz taki. biały, taki, nie? A tutaj wygląda no, to jest jak, jak nie wiem. ale do konwersji jak zbierasz karka rodonów, czyli Space Sharks, inaczej. Chapter. W sumie ta jet zrobić. O, z taką mordą, nie? Tak, nie, nie, że lecę na Rekidach. <laughs> Okej. Okay, okay. Do rekida silnik rakietowy. I maska tlenowa, żeby działał w próżni, jest Void Hardened Shark. I płytę z Silnik tak. rakietowy w dupy. Black Library jest rzeczy, które takich worth of note, czyli wartych zauważenia, to chyba dla mnie osobiście The Lost, Dana ta kolejna część yy, z serii, yy, o Jezus Maria, jak się nazywał ten komisarz? Chap Kane. Tak, Chap Kane, tak? No i Korax, Korax, książka... Kolejny, primarka. To, to, to, to, to, to. Jak jesteśmy przy Black Library, to Wam szybciutko w skrócie powiem, że Dali. przeczytałem dwie książki z tego tak zwanego nowego Flafu, czyli już post-Indomitus, post Guliman i tak dalej. Pierwsza z nich to była Devastation of Ball, gdzie po przeczytaniu chyba zacząłem troszkę rozumieć skąd się wzięły te plotki o tym, że może wyjść w plastiku Sanguinius o 40. E, sanguinius okazuje się. Ale bezpośrednio, e, to jeszcze czytam. Minor spoiler. No w pewnym momencie Dante, czyli mm -hmm. szefu mm -hmm. wszystkich Blade jeżeli ma wizję, w której najpierw mu się ukazuje Sanguinor, mm -hmm. a zaraz za Sanguinorem ukazuje mu się Sanguinius i mm -hmm. do niego mówi. Mm -hmm. I nie wiadomo, czy to są zwidy, czy to jest jakiś After afterimage, czy to jest faktycznie dusza Sanguiniusa, która gdzieś tam w Warpie nadal funkcjonuje i rozmawia z Dante. Nie wiemy. Ale po może prostu gdzieś wątpliwości. Tak? Robą Rob Gilmour przewidział, że... Sanguinus zginie, że Konrad Kers zginie i że Ferus Marus zginie i zlecił Berasariusowi Cole'owi Żeby miał nić i igłę przygotowaną i Kursowi i Manusowi trzeba dosyć głowę. A Sanguinusa ja nie wiem, z jakimś żelem leczniczym pokryć czy coś. Ale wiesz co, nie zdziwiłbym się... Ketonalem, bo ma nogi Ale gorące. stary, nie zdziwiłbym się jakby, wiesz, polecieli, bo no chłopaki się nie wysilają, jeżeli chodzi o kreatywność, no nie, tak? Nie, nie. E, że po prostu Rogaldorn, odnajdując ciało Imperatora, szybko wsadzili go na Złoty Tron, bo to był priorytet. I też wrzucili na lud Sanguinusa tak, wiesz... A Później do komory stazowej na przykład. Ta, tak, no coś mówi. takiego i, i w tym momencie byłby już trzecim primarchą który ma jakby ten sam backstory ale nie, tego, tego chyba nie znaczy przynajmniej w tej książce jest pióro ze skrzydła Sanguiniusa tak, namoczone metry. krwią jako relikt i gdzieś jest jeszcze, aha w hełmie Dantego, w tej kropli która jest na hełmie Dantego jest krew Sanguiniusa i mówią wprost że to jest jedyne co zostało po Sangwiniusie, czyli nie wiem czy była kremacja czy co było, ale to są ponoć jedyne rzeczy, które po nim mm. No ale Każdy... z krwi możesz wiele rzeczy zrobić. No yy, wystarczy ją dać jak się nazywa? Fabius Bail. Tak Fabius Bail. Znaczy no. że on weźmie i coś tam. Czy Ferusa to on kilkanaście razy chyba klonował, z tego co pamiętam. Spoko, Belasariusz to załatwi. <laughs> He's gory! <it. laughs> ogarnie, ogarnie. Ale tak, no, lektura całkiem okej, okay. znaczy, no, powiem wam tak, przeczytałem już tyle książek z Warhammera 40 tysięcy, że jak jest sekwencja walki, to prze, przewijam i tylko patrzę, czy. Kto zginął. Tak, tak naprawdę, bo jeżeli jest, zaczyna się walka, że o tam strzaskało mu żebra, przebiło mu chest plate i tak dalej, to a, ok, wyleczą go. Tak? Więc yy, ważne są dialogi, ważne są. Pocis z Boltera, rozerwał mu głowę. Tak, no, no to. Yy, krwawa mgiełka zrosiła pancerz jego kompana, tak? tak? W pewnym momencie to się robi repetytywne. No, tak, bardzo, yy, no. W każdym razie, no mówię, de jeszcze takie solidne 3 na 5 można przeczytać. <coughs> zwłaszcza z no. ciekawości do nowego flafu. Ja ci powiem tak. od yy, się do tego 3 napięcia. Ja bym powiedział, że takie słabe 3 na 5, ponieważ czytam tę książkę i się zmuszam do czytania jej, bo już stwierdziłem, A że... A nie. Powiedz, że ja od pewnego momentu miałem tak, że już chciałem wiedzieć, co będzie to. Pierwsza tam. połowa książki się brnąłem przez niej, jak przez gówno po prostu. Normalnie męczyłem się teraz, jak już flota już na odleciała, już pierwsze statki zginęły, jeden zakon całkowicie został zjedzony przez macki ten Erebus, czy jak on tam miał po prostu zja zjadł go całkowicie, jak to jego statek, nie, nie Erebus, nie Erebus. Erebus. to był zupełnie ten... Tak, tak. Podobny imię o Koki kapitan Tak, tak, tak, no, tak, no, kapito, tak, tak, tak, tak. I zjadł go całkowicie, a to już mówię, o, zaczyna się robi ciekawie, tyranidzie weszli. Ale nie wiem, czy to jest moja, wiesz, fascynacja tyranidami. Ale, ale szok, ale, ale, szok koleś, który jest dupkiem, ginie. No, trochę tak. tak. Nie spodziewałem się tego w ogóle. Dobra, i druga książka, którą przeczytałem, to było Ashes of Prospero mhm. i to jest takie, czy ja wiem, czy to retcon, czy nowe spojrzenie na fakt, w każdym razie y, kosmiczne wilki wysyłają ekspedycję, żeby wyciągnąć trzynastą kompanię z Warpu, mhm. a nawet nie z Warpu, tylko z Portal Maze, czyli z labiryntu portali. Y, to jest taki konstrukt, z jednej strony Imperator pracował nad tym, żeby opanować Webway, eldarski dla ludzi, a z drugiej strony Magnus też miał swój projekt, dosyć mhm. podobny. I to się nazywało Portal Maze. Sieć takich przejść, mhm. używających trochę Webwaya, troszkę jak Stargate. W wielu mhm. miejscach książki widziałem dosyć ważne odwołania do Stargate, powiedziałbym. Mhm. Jak się poruszali między tymi portalami. W każdym razie chodzi o to, że Ar, nie, nie Arjax Rockfist, tylko Nial Stormcaller ma wizję, i w czasie tej wizji troszkę jakby opuszcza gardę i do jego umysłu wkrada się odłamek świadomości czarownika, znaczy czarownika, librariana tausen mhm. dla którego bitwa o Prospero jeszcze trwa. A. I w czasie tej bitwy o Prospero Bulwaj Siwobrody, czyli dowódca XIII kompanii gonił tego librariana do mhm. tego portal maze, w tym portal maze go zabił no i w ostatnim jakby odruchu świadomości ten librarian wstrzyknął się do umysłu Niala i mówi słuchaj, idź do Leczna Prospero wejdź do Portal Maze ożywimy moje ciało a w zamian ja ci oferuję trzynastą kompanię twoich braci, tam żebyś mhm. ich uratował bo oni są zamrożeni w czasie jakby w tym Portal Maze no i tak, no i we Flafie już nawet w kodeksie iOS Terror też była mowa o 13 kompanii tak, że oni tam w Warpie byli zagubieni i tutaj też, to jest jak powiedziałem, że to nie są wszyscy że już Część weteranów XIII kompanii trafiła do wilków i przeważnie to byli Wulfeni tak. dotknięci e, klątwą Wulfenów. Natomiast ta XIII kompania, którą oni od, odnajdują, tych siwobrodych, mm -hmm. bo to byli najstarsi. E, e, Long z, tak. E, oni w ogóle nie wiedzą, czy znaczy wiedzą o klątwie ale nie, nie są zmutowani. Mają jeszcze właśnie, tam jest fajne takie, bo ten e, e, librarian, który siedzi w umyśle, Niala, e, co jakiś czas coś tam wtrąca od siebie. Nial coś się obserwuje, tak? mhm. robi coś, a temu tam coś tam gada w głowie. No i widzą, w tym Portal Maze odbywa się bitwa, tam kultyści Cinch'a walczą, Thousand Sani no i właśnie Space Wilki. E, I nagle przelatuje wielki statek najeżony działami i tak dalej. Nial Stormcaller, weteran, który niejedno już widział, patrz co to kurde jest, nie? A w głowie ten, co ty nigdy stormberda nie widziałeś? Mhm. No i mają jeszcze funkcjonalnego Stormbert Gunship, tak? Że okay. Tam ileś razy większy niż standerkołka, tak. No, model. To jest największy model. A i tak jest mniejszy niż to, czego się spodziewałem po mówiąc, Bo we Flafie mówili, że Stomberdy chyba całą kompanię przewoziły na raz. Wiesz co, hmm. chyba z... nie wiem, ile można. Chyba ma transport capacity podobne do Mastodona tego, wiesz, tego hmm. dużego transportera. Tak mi się wydaje. W każdym razie. Pojawia się hmm. oczywiście Lucas the Trickster który robi trochę wciula Magnusa bo trafia przed oblicze Magnusa i Magnus tam szuka scrolla z jakimś mega ważnym czarem który odsłoni mu tajemnicę tego portal Maze żeby mógł dokonać inwazji na całą galaktykę i tak dalej no i Lukas ma scroll, nie? i tam podrzuca go do góry coś tam próbuje go łapać że jak mnie zabijesz Magnusie to ja tam nie wiem spalę ten, ten, ten Skrol poza tym Lukas Trixer ma zamiast jednego z serc bo Astrid ma dwa serca zamiast jednego z serc ma wstawioną Eee, już nie pamiętam, czy to jest melta bomba, czy bomba nuklearna coś takiego, w każdym razie jak pierwsze przestaje bić to to się automatycznie detonuje <głos> <głos> to jest takie końcowe fuck you, <głos> dla tego co go zabije nie? no i jakoś tam e, w końcu tam, jeżeli niby wypuścił z ręki tego scrolla, Magnus złapał tego scrolla, Magnus jest bardzo jak taki czarnoksiężnik z niedzielnej e, kreskówki potrzebuję tego natychmiast daj mi to, albo umrzesz w strasznych mękach, tutaj no, nie no. no i Lukas mu tam to dał znaczy, niby wypuścił z ręki, Magnus to bierze, no i tam, że pojawia się frustracja na twarzy cyklopa, coś tam. Ten scroll jest pusty! No nigdy ci nie mówiłem, że na tym scrollu jest czar, ha, ha, ha, I skakuje do portalu Lukas i ucieka tam przed nim, no. frustracja Magnusa. Ale to jest właśnie, to jest to z tymi książkami Warhammerowymi, jak, nawet jak się czyta kodeksy, nie? Zawsze w każdym kodeksie, ta frakt, frakcja danego kodeksu jest opisywana, wiesz, no i wtedy Space Marine pryknął i wszyscy orkowie umarli, tak? No i wtedy Tyranid groźnie spojrzał na Marinów i wszyscy Maryni umarli. I wiesz, tak, tak jest. I to samo jest w książkach, że jak na przykład Magnus jest protagonistą, to jest, wiecie, są te niuanse, że ma rozterki, tak, tak, tak, tak. że bywa porywczy, że widzi swoje wady i tak dalej, a z drugiej strony jak jest pokazywany jako szwarc charakter w i to jest po prostu taki właśnie mostaż twirling, wiesz, wylet, że no to tak, a teraz, zanim zginiesz, opowiem Ci mój plan, no no, czy tak się to troszeczkę jak taką, troszkę, no może przegina, sag, nie sagę wikingowska tak, że tutaj tu heroiczne czyny, tutaj trochę humoru, tu właśnie mhm. główny zły, żeby było wiadomo, kto jest główny zły i tak dalej, i tak dalej. A, a propos tego, że... Space tu bym spory... dał 4 na 5 nawet. Tej że tej Polity są zawsze tacy, że wszystkich zabijają, a ten... Jest tam scena taka fajna, że yy, w, w poprzedniej książce, Devastation of Ball, że wpada w flit no, na statek, tam, wiesz, no pękają różne te, wiesz... Nie, nie jest radki, jak to się nazywa ten tej childy? Cockpit ja mają jakąś specjalną nazwę na ten cały kokpit, co jest takie, wie, szkło wielkie. Że to im pęka i próżnia się dostaje tam wysysa mm. z serwitorów. Jeden z Paysman zostaje dostaje ten, ten, ten jakiś tam chapter master któregoś mm. tam. Czy jakiś ważny koleś, nie? Nawet słyszy do drzwi, nie? I tak mówię, o kurwa, ale mnie zaraz, wiesz, zeszcze się z jakimś typem, nie? No oczywiście wpada Carnifex. nie? Dwa zdania były. No i tutaj e, jego ciało poleciało, 16 metrów dalej nie? O. wiesz, miałeś, miałem wrażenie czymś, nie, że nie. Miałem nadzieję, że też będzie walka, jest Space Marine jakiś no, przekoksu będzie bił tego karnifeksa. nie, po prostu balną Carnifex go raz i zwłoki. mnie, złoki. Takie, o. Nie, bo to jest, wiesz, no, nie, nie kupujesz kodeksu z armią, która Ci się podoba, wiesz, zaczynasz robić. poczytać, jak, poczytać jak, i... jak, jak dostają w pierciem w co drugim akapicie, nie? Także ja to rozumiem, ale przecież ten cały running joke, że, że każdy, każdy kodeks musi mieć jak jednego chociaż charaktera, który zabił awatara Keida, tak? W single combat. No cóż. No, to no jest... dobra, tyle jeśli chodzi o książki. Z takich wartościowych rzeczy, co jest fajne w najnowszym Wedworfie, no poza oczywiście <śmiech> inspirującymi elementami, takimi jak zbudować jakieś tam tereny do Sigmara czy do 40, <śmiech> bardzo fajne jest to, że kontynuują tradycję dorzucania. Tutaj sobie przewijam teraz właśnie Wed Wedworfa. Tradycja dorzucania nowych rzeczy do. Do, istniejących już... Do Hobbita. Teraz nie wiem, do Hobita, bo mi się przewinęły te strony. Nie mogę teraz znaleźć co tam oni dorzucili. Szwagier, pamiętasz, co do Hobbita dorzucili? Wiem, że całkiem niedawno, miesiąc albo dwa miesiące temu były nowe figurki e, na zguli. Tak, tak. Teraz... Ale, nie, chodzi mi o to, że co dorzucają w, tym, w tej sekcji. New Rules dorzucili. Tak? A w sensie przygody. Tak, były. przygody. przygody to, to, a, bo to są po prostu przygody. Raz, dwa, dwie przygody i jakieś tam... Trzy, nie, więcej przygód. A, i dwie... Dwie bandy jakieś, które, które dorzucili, jeśli tego to... ani nie pomyli, przepraszam bardzo. Bo tutaj dorzucili coś, co... czym zagrać, jakiś scenariusz konkretny. No i do Nekromundy też dorzucili Chaos Kultyst, czyli jak kultystów chaosu zrobić sobie nekru... jako, gang. jako gang w Nekromundzie. Ich oczywiście tam skład, ich jak zdobywają doświadczenie. Jak się rozwijają, ich wyposażenie i tak dalej, także 4 stron dodatkowych zasad, jeśli chcecie, 6 stron dodatkowych zasad, zasad, przepraszam. Także, jeżeli chcecie wykorzystać swoje modele do 40, które macie tam z Dark Vengeance chyba, to możecie, bo tutaj naprawdę tych kultystów można wrócić całkiem sporo. To ja, ten... ja się wetnę, jak już jesteśmy przy Tak, na Tylko czekaj, się skończę, bo tutaj do kultystów, do komody macie pole do popisu, że tych modeli tam sobie złożycie 10-15. I możliwości konwersji są do, dosyć nieograniczone. No i formuł też. Problem z kultystami jest tylko taki, że, że albo musicie całe Dark Vengeance sobie kupić. Nie, no są za 35 zł. Tak, właśnie o tym mówię. <coughs> że albo musicie Dark Vengeance kupić, żeby mieć wszystkie skalpty, mhm. albo możecie kupić sobie to pudełeczko takie za 25 zł, gdzie jest ich tylko 5, więc dostacie 5 no, ja Albo chodzicie na Allegro. Tak. Chodzi o to, że po prostu second handły trzeba. No, na Allegro od 2012 roku kult jest zawsze dużo. Tak, bo no. to było bardzo grywalne na no, do tej pory Starter jest, Starter to... zawsze się sprzedają. I... Po 30 zł chyba są ja i sprzedaję, po 30 parę, parę złotych sprzedaję, 10 zł. Okej, okay. i wracając do Nekromundy, Wyszło nam kilku bohaterów z Forge'a, których sobie możemy dokupić jako najemników dla naszego gangu. Wyszedł Slate Merdena i Macula, jego Cybermastiff. Na początku myślałem, że to jest postać do Goliatów, się okazuje, że jest do Orloków. To jest taki, to jest taki duży koleś z młotem, plazmapistolcem. No i jego, Pistolce. właśnie. Yy, yy, plazmaklamką. <głosy> <głosy> I jego, jego cybernetyczny pies. Dalej mamy Belladona, ona jest do. Szereg. szereg yy, yy. I jest mocno dziewczyna cybernetycznie upgrade'owana. Właściwie to wydaje mi się, że cała lewa część jej ciała to są jakieś cyberimplanty. mam bioniczną nogę, bioniczną rękę. Cybercycek. Tak, no. W sumie tak. Produkuje znaczy... olej silnikowy zamiast mleka. I siekierkę. I ogólnie ma siekierka jest lekko wygięta i przez te pióra i fryzurę tak może troszeczkę zalatuje Native Americans, Indians. Eee, wygląda jak jakaś wojowniczka indyjska po prostu Dalej mamy Ejrosa Slagmysta Jeżeli dobrze pamiętam Flaw to jest Bounty Hunter Który się natknął na jakiś Archeotek Który wyciąga wodę z żywych organizmów I on się jakby zlepił z nim okay. eee, Mogę coś mylić oczywiście Ale z tego co pamiętam to tak czytałem Że koleś po prostu Chodzi sobie i z celów swoich wysysa wodę. I tą wodę później sprzedaje na przykład. Bo w nekromundzie jest woda. Tak, z jest Tak nie. Trochę da. No i y, model, który wywołał olbrzymie poruszenie, oczywiście wszyscy obstracali zbroje Tak, Grendl. Grendelsen. i to jest. Y, to jest. To bardzo odkrywczo. Tak. To jest y, skład, który ma Bolterek i Thunderhammer y, a zbroja troszeczkę stylizowana na taką bardzo upgrade'owaną zbroję gwardzisty i przy okazji też ma, z tego co widzę, dużo odniesień do tych starych składów jeszcze tam z, powiedzmy z, z początków Warhammera. Eee, no więc to jest jedyny taki aktualny, legitny jakby model składa, jaki możecie sobie wziąć. Ale składy nigdy nie są legitne. Właśnie o to chodzi w składach, że są nielegalne. Nie mhm. <śmiech> <grymian> <grymian> Muszę się napić, wiesz no takie. się dzisiaj nie rzucił słucharek. Are you blowing bubbles? <grymian> No i yy, Goliat Weapon Sets, czyli dodatkowa broń dla Goliatów, yy, co mnie troszeczkę zdziwiło, bo eszerki dostały w tych Weapon Setach jeszcze dodatkowe główki, dodatkowe fryzury. I też myślałem, że Goliatom zapodadzą może jakieś ze dwie, trzy alternatywne główki, ale tylko tutaj mamy broń. Dużo... Goliati no. tak są tak brzydcy, że twórcy uznają dobra. Co w ogóle to może myśleć Wysapawa albo Irokeza? On no to może, nie wiem, innej rokezy. Po prostu. W poziomek. Nie, widziałeś tam najlepszą fryzurę na świecie. The Reverse Mohawk. Co, że tutaj masz? Nie, że masz wygolony środek głowy no, i włosy z boku. No tak, no to że ty masz. No i z Forza tak naprawdę to chyba tyle. Chyba mnie nie było dużo o tym na Nie, jakoś się nie, tam, nie nie postarali się. No dobrze i... Chyba tak reasumując, no poza oczywiście modelami, gdzie nie ma chyba żadnego Polaka mamy oczywiście wszystkie poradniki malarskie jak zwykle. Te... A, no, przepraszam, nie? jeszcze się wetnę. Wyszedł Aurox Armored Transport i to jest, to jest taki Rhinos, ale dla yy, Solar Oxylia, czyli dla trzydziestkowej Gwardii mhm. i ewentualnie jeżeli sobie robicie jakąś homebrew... Yy, no. A Imperial Militia też może go brać? Tak. Wydaje mi się, że tak. Właśnie o tym mówiłem, że, że dla, chyba dla Imperial Militia. Fajny model, natomiast dużo osób w internecie wskazało na to, że wypuścili nowy model czołgu i mieli takie, takie modele Solar Auxilia Tank Crew, że po prostu wystaje z włazu koleś i ma, nie wiem, ma jakiś taki gana czy coś w tym stylu. No, i yy, weszły, w, weszły w fazę od razu te last chance to buy. Tak. Więc wypuścili, wypuścili nowy czołg i, i jakby dyskontynuują. Załogę do niego. Załogę, więc fuck logic, tak. Yy, no i cały ten. I wyszedł jeszcze pojazd tytuł Saronka i Atomka, ten do kopania A, pod ziemią. Tak, termit. Wyszedł Termit, który jest transportem yy, alternatywą dla, nie wiem, Dropoda, dla Rhinosa. Po prostu nasi, nasi dzielni Space Marini na pole walki przybywają z podziemi, niczym z Diony Nawet podziemię jadę ci wpierdolić. Tak. Jest to po prostu taki duży świder, tak? Po prostu. i Mówię, jak czytaliście, to do to Saramka i Atomka, tam gdzie podziemię wiercili. Tam były ci, te mrówki takie duże chyba, to był główny przeciwnik w tym komiksie no i ciekawostką jest to, że ma transport capacity 12, więc można 10-osobowy oddział sobie wrzucić plus na przykład aptekarza i plus y, jakiegoś tam kapitana czy coś w tym stylu mm -hmm. więc y, tyle no i duży news, który tam y, troszeczkę ludzi y, zasmucił y, to jest to, że Elysian Drop Troops y, też idą w odstawkę no. czyli ci wszyscy tacy high gwardziści, no, najbardziej no. high gwardziści tak, tak, tak, takie buggies. Mhm. Z tego co czytałem, armia bardzo niegrywalna w tej edycji, bo dostała mało miłości. Modele bardzo fajne, choć tak dla mnie troszeczkę za może Starship Troopers, w sensie za, za bardzo high na Warhammera. Już tak lekko wchodzące momentami w TAU, nie mniej tak ładne i wydaje mi się, że... Jak Devcore of Krieg jest bardzo popularny, popularnym na zachodzie linią, dużo osób kupuje, tak mam wrażenie, że ci Elysian Drop Troops jednak nie bało go, więc pewnie dlatego. Z drugiej strony mnie to dziwi, że, że wiesz, Games Workshop mówi, że no, nie mamy już miejsca, coś takiego, Auri, Forge World, przepraszam nie mamy miejsca, nie możemy już mm. kontynuować produkcji, nie opłaca nam się to. A nadal a... trzymają jakieś gówniane, bieda modele, które nie wiem, może trzy egzemplarze sprzedali. Ta, i... albo wiesz, albo po prostu Ricasterzy w Chinach jednak mają miejsce i opłaca im się to. ale Bo nadal pewnie będzie można kupić. No. pod uwagę, że oni mogą mówić, że nie będą robić, ale zaraz będzie te edition i, i będzie można jednak je kupić. Ale tylko przez Może w plastiku wyjdą. Ta. Jasne. Dużo modeli, które oni mówią, że nie mogą zrobić, pewnie robią na zamówienie i tak dlatego się czeka na Nighty czekać po prostu długo bardzo, nie? Bo, są, bo nie są robione na in stock i nie leżą. Ostatnio dziś słyszałem, no, że... No zobaczymy, ...że originalnych Night of Fortune sprzedał 300 tych jakichś tam Warlord, Titan, czy tam, tych największych... Ja, Nightów czy Tytanu. Ty, tytany, ty, ty, ty, ty, do których do, do, dostajesz certyfikat, że jesteś, wiesz, adeptus milicja coś tam, coś tam, to, nie to, wiem, nazywa To Tytany. Ty. Bo tam przecież oni mają na Forge'u, mają na stronie kreator, że sobie po prostu jest Titan Creation Kit, mm -hmm. że sobie po prostu bierzesz, bierzesz ciało i potem masz taką grafikę, zmieniasz sobie weapon loadout, Głowę jaką mam mieć, bo tam są chyba dwie czy trzy opcje głowy i dopiero, z, wiesz, jakby, jakbyś, wiesz, co masz, fanaberia klienta w pizzerii, nie? Mhm. Poproszę pizzę i pięć dowolnych dodatków, to tak sobie składasz ty mhm. i ślesz zamówienie, bo ci wtedy wylicza, ile ci będzie kosztował, nie? Więc pewnie o tym mówisz, że jest takie, wiesz, bardzo pre prestiżowe. Tak, bardzo, bardzo, bardzo, no bo każdy dostaje, każdy tam ma dlatego jak sprzedają ludzie, to musisz pokazać, że masz certyfikat, nie? Z Forgewood'a, bo inaczej masz... A od je... Kimczyka certyfikat też liczy. Może ma kopię, wszyscy dostałem numer 333. No dobrze, to by był White Dwarf, Tak bardzo po, pokrótce, bo wszyscy pewnie już żeście go widzieli. Przechodzimy za chwilkę do tematu odcinka, którym będzie omówienie najnowszego FAQ, które wyszło już też jakiś tydzień temu, czy dwa. Ale nie z takiego power gamingowego turniejowego punktu widzenia, tylko... Co najnowsze FAQ oznacza dla nas, ob... brudnych każułali? Obrzydliwych każułali, którzy. Yy, o, nie udało Ci się ten rzut, ale wiesz, to będzie fajnie, jak Ci się uda rzuci jeszcze raz. Dam Ci jeszcze jedną szansę, także zapraszamy. Za chwilę. Big FAQ 1 2018 Games był na tyle miły, że nas zaczął przepraszać, że spóźnili się o jeden miesiąc. Cóż, dziękujemy, że jakimś workshop. I tak przez ten miesiąc żadnej gry nie rozegrałem, więc dużej różnicy mi to nie sprawiło. <głos> Wiele zmian, które było w wersji beta, teraz weszły do... nastawę, tak? Mhm. Znaczy, uściślimy, że chodzi o match play, czyli tam, gdzie gramy na punkty. Mhm. Nie chodzi o narrative, nie chodzi o open play. Inna sprawa, że my, jako casuale, zauważcie, że jak się spotykamy, to najczęściej jednak mimo wszystko chyba gramy na zasady match, tak żeby nie wiem, że w sensie no może jest troszkę większy balans znaczy też e, chyba przyzwyczailiśmy się do tego, że że, że tak się gra nie. na punkty tak. pierwsze gry, żeśmy rozegrali na power na początku level. jeszcze nam Żeby się na level, tak, ale tak. później żeśmy zauważyli, jak podliczyliśmy w battle battlescribe'ie punkty, że moje power levels orkowe nijak się miało do twoich power leveli space Marinowych. i miałem niedowagę tam przy tych już 75 znaczy punktach dla mnie, dla, to mnie to jest, dla mnie to jest jedna z tych fajnych części w tym hobby że właśnie budujesz sobie swoją... Hmm temu kupię to, temu kupię to... To, to, to trochę jak w RPG, nie? że o, Mińskowi dam ten dwuręczny miecz i ten hełm, a swojemu bohaterowi dam, nie wiem, korbacz Zagłady plus 6, nie? czy coś w tym stylu. tak? To jest taki no, fajny no, micromanagement. Może Czerstwy Witold plus 7. No, coś w tym stylu. Czerstwy Witold? To plus jest z takiego komiksu. Okej. Okay. No dobra. Więc z zasad, które z wersji B tam weszły już na stałe do rozgrywki, to są dwa. Psychic Focus i celowanie w charakterów. Znaczy tak, Co najpierw jest o tym Psychic Focusie o smajcie, tak? Bo tam tak. było, że... Chodzi przede wszystkim o każdą Znaczy, każde kolejne rzucenie smajta było coraz trudniejsze, żeby nie było smite spamu. Mhm. No i okazało się, że armie takie jak Grey Nice czy Thousand i to dużo tracą na tym, no bo to był... To była jedna z ich sił, tak? że mogą mm. właśnie dużo sajkerów, zwłaszcza Grey nighti, którzy na pewno nie mają liczebności, tak? Tak. ciał, to są Marini, ekwiwalenty Marinów i Terminatorów, czyli to nie są mega twarde jednostki w tej grze, no i ten, to utrudnienie smytów bardzo ich wyjęło w ogóle z grania komputy, kompetytywnego, okay. więc sajkerzy Grey i sajkerzy Tazen sanów są wyjątkiem. Plus uh, the Brotherhood of Psychers i Brotherhood of coś tam. No tak, czyli wszystko, co naprawdę tak. jest w ich kodeksach, tak? mm -hmm. ma ten keyword. Natomiast poza tym to zostaje tak, jak było w beta, w zasadzie, że każdy kolejny smite wrzucany wymaga większego warp charge'a. To znaczy Czyli nie właśnie, rzuczyć, bo tak? coś, jest jakaś zmiana między beta, beta rules'ami, a tym co jest teraz, ponieważ teraz warp charge się zwiększa danego czaru, a nie modyfikujesz swój rzut. Mhm. Bo wiem, że było coś odnośnie tego, że... Czy, odejmujesz odrzutu. Odejmujesz od rzutu i ciężej było zrobić sobie na przykład perila, no bo jak rzucisz 12, minus 1 jest 11 i nie, mhm. nie miałeś możliwości rzucić perila. Tak coś mi się obija o uszy, Aczkolwiek no, to teraz nie gra... jest tak, za pierwszym razem tak. manifestujesz smajta na 5+, yy, za trzecim na 7+, za piątym na 9+, i tak dalej. Tak, no i po prostu zwiększa się jeden z każdym rzuconym smajtem I maksymalnie ta dochodzi do 11, mhm. czyli że zawsze będziesz miał szansę zamanifestować. Zawsze. I to coraz mniejszą. Tak? No, na 11, już za 11 i 12, tak? No tak się już trochę... <laughs> Hardcore. E, no i tak jak mówiłeś, yy... Te dwie armie zostały wyjęte spod tego, no bo jakby te. Tak, armie się nad... opierają się zawsze o tym. Zawsze na 5 plus manifestują smak. Po prostu, koniec. No i to jest spoko. I target ich charakterystów. Więc coś się hinknąłeś przy tym, nie wiem czy to w tym temacie hinknąłeś. To czy... jest dla mnie tak bzdurna zasada. Oni tak nie wiedzą, jak ugryźć bohaterów teraz, jak ich nie dołączasz do unitu, mhm. że to jest po prostu makabra. No słuchaj, masz, masz oddział super wyszkolonych nie wiem, ultramarinesów, tak? Yy, na gołym polu stoi Warboss. Ale za ścianą, przez którą nic nie widać, po prostu lity mur, stoi pięciu grecinów. I ty w tym momencie nie możesz strzelić w tego Worbosa. Bo, bo, bo stoją Greciny, których nie widzisz i do których nie możesz strzelać. Mhm. Wiesz, Sierżancie, atakuje nas Warboss. Damianowi urwał już Power claw rękę. Człowieku, czy ty widzisz te Greciny? No nie. No, ale wiesz, mogą coś kombinować. Musimy, wiesz, zająć się grecinami w pierwszej kolejności. Ale Warboss już zabija Damiana. Zamknij mordę. Priority <grylety grylety i scenizacja> target, greciny. Dla mnie to jest taki save, żeby osoba, która kom kompletnie nie umie w, w grę, nie straciła swojego charaktera w pierwszej rundzie. Bo, o, postawię swojego czaplena na sam przód? Przed tych, wszystkich, yy, przed tych wszystkich Wojowników, no to pierwsza rzecz Jaką zrobi twój przeciwnik, to ci zdejmie tego Czaplena, bo on robi ci bombelek, nie? Mhm. I yy, dla mnie to Totalnie jakby wyciąga z tej gry yy, Pozycjonowanie Jednostek Wiesz, no nie że, myśleć, że powinien, nie, nie chodzi Bo w tym momencie to możesz sobie tak, wystawić Po prostu paradę ze wszystkich swoich bohaterów Na, na środek stołu Załóżmy, tak, że zasady ci pozwalają Bo no? zasady ci na to pozwalają i no. wiesz, nie musisz myśleć o tym, że że, nie wiem, twój mega ważny koleś powinien być gdzieś tam umiejscowiony w taki sposób, tak? Co z drugiej strony jest też irytujące dla przeciwnika, bo nie mówię tutaj o jakimś powiedzmy tam kapelanie, czy jakimś, jakimś tym, ale wiesz, takie koksy, jak na przykład Gilliman, który jest trudny do zabicia, bo ma dużo łundów, ma to odradzanie się, nawet jak go masz na widelcu, to nie możesz w niego strzelić. Wiesz, GW to tłumaczy, że w drugą stronę, że Załóżmy, jesteś jakimś unitem, stoisz blisko unita innego wroga no i dalej jest charakter wroga. No mhm. i masz, mówię, masz blisko unit wroga i charakter wroga i gdzieś tu jest ściana. Spierniczasz za tą ścianę, żeby nie widzieć tego bliskiego unitu wroga i wtedy możesz strzelać do tego, tego charaktera, żeby uniknąć takich sytuacji. Mhm. Więc, inaczej, no, to nazywali, nazywali to coś coś, za coś, tak? sztuczką na rajnosa, tak, czyli że na przykład, tak jak mówisz, Siedzi, tak jak siedzimy mam ciebie po lewej wincu i szwagier mam po prawej, tak dla tych, którzy, nie, którzy nas nie widzą oczywiście. I teraz ty jesteś oddziałem, a, a, a szwagier jest galimanem, no bo kim bym mógł być szwagier? Mm. <laughs> I teraz, no, no co robi ludzie? Żebym ciebie nie widział, to wyjeżdżali sobie nosem. już cię nie widzę i strzelam, i strzelam w niego, bo, bo to jest jedyny, bo to jest najbliższy widoczny i, A i, czy jednostka. prawda jest taka, że oni nie wiedzą co, tak. co z tym zrobić? U, się, jest to... I, to, I jedna opcja jest zła i druga jest zła. Jest to kulawe rozwiązanie, natomiast jest kwestia przyzwyczajenia się do tego. Co, co jest najgorsze, że w tym momencie będziesz mógł sobie zrobić tak, że wystawisz sobie na przykład nie wiem, czy to kuleksus, czy Windyker Assassin, wystawiasz sobie tego Assassin'a dosyć blisko, w ukryciu, trafiasz go na szóstkach, z 2 plus save'a i jakieś tam 3 plus invula i no, strzelaj sobie w niego, nie? I idziesz gullimanem, który po prostu stoi krok za nim na przykład. I już nie możesz z niego strzelić. Czyli tankuje łunny po prostu. Tankuje dopóki nie zabijesz tego asasyna, nie? Co jest, tak jak to Szwagiel tłumaczy, możesz to wytłumaczyć dobrze, że na przykład jest większe zagrożenie, tak? Bo Winniker asasyny jest dosyć dużym zagrożeniem i jest bliżej, no ale jednak w rzeczywistości w realnym świecie w cudzysłowie, każdy wybrałby Galimana jako cel, Wiesz, chodzi głównie o to, że nawet jeżeli jednostka jest niewidzialna dla ciebie, tak, tak, no ale może być. Wysta wiesz co, wystarczyłoby nawet, znaczy w dalszym ciągu uważam, że nie byłaby to najlepsza zasada, hmm. ale wystarczyłoby, że unit musi być widoczny żeby anulować Ci możliwość no ale to było strzelania tak. ale Był to było do tego. No, a nie jest, tak? No ale było tak i zasłaniali sobie pojazdami, po prostu wjeżdżali, obsłaniali się między tymi jednostkami, które były bliżej. No i żeby... Ro robię sobie korytarzyk z Rhinosów i mogę próć we wszystko, co jest na wprost. Tak? Dokładnie. No Dokładnie. Ale to też wymaga od Ciebie jakiegoś skilla, tak? No no i, i stary, z drugiej ale to jest game breaking. No. Ale z drugiej strony wymaga od Ciebie skilla, żeby jednak tego glimana postawić na środku i znaleźć coś, co stanie tam, żeby no, zabrało Ci tą, tą. W jedną i w drugą stronę wymaga skilla, tylko innego. I nie jesteś do niego, jest to takie trochę yy, poza angielskiego to nie jest intuicyjne, to co... To jak znaczy, powiem przypadku, by to zabierało imersję yy, z gry jakby, tak? Że tu przestajemy... Znaczy, wchodzimy w Uncanny Valley troszeczkę, tak? Że ty sobie robisz, no, dwie ścianki z rajnosów, żeby na wprost mieć pole ostrzału w charaktera, no to to już jest... No bardziej, dla, mnie, dla mnie... Bardziej bzdura, bzdura dla mnie, niż to, że greczyny za ścianą... No dla mnie pusty. mega bzdurą jest właśnie to, że... w no ty byś bo kolesie nie mogą strzelać, bo za ścianką stoi jakiś low priority target, bo jest bliżej. Mm -hmm. To nie strzelą w tego Gilimana, czy tego Warbossa, czy czegoś innego. To, jest, gil... to, jest, to jest dla mnie taki idiotyzm, zwłaszcza, że dowódcy, tak czy tak, no są dla Ciebie priority target. Ale masz I, w masz I w Warhammerze, które mają Precision Shots i one są od tego, żeby... Dokładnie, wiesz. dokładnie. Więc masz... W ogóle dla mnie, moim zdaniem powinno być to tak, że tak jak w, w poprzednich edycjach było, że charaktery mogły się dołączać do oddziałów, Teraz nie ma czegoś takiego, że się dołączają, ale mają Area of, of Effect i wystarczyłoby zrobić, że jeśli dowódca nie jest, nie ma innego oddziału w trzech calach, możesz do niego strzelać. I wtedy masz takiego koksa, zostawisz go przez przypadek albo chcesz nim wybiec gdzieś 3 cale od innego oddziału, czyli w cudzysłowie przyłączony jest do oddziału znaczy już nie jest przyłączony, bo w trzech calach jest przyłączony, możesz do niego strzelać. Jeśli jest w 3 calach, strzelasz do nich jako do całości, i Ty, jako właściciel oddziału, w który są strzyżowany, wybierasz, kto dostanie. Koniec. Po prostu Czasami w... będziesz chciał, żeby bohater dostał, no i... Uważam, że po prostu muszą usiąść i to... coś z tym zrobić. Najlepiej... To, to, to tak jak człowiek powiedział, ma... nie możesz atakować większością jednostek charakterów, masz jednostki, które mogą ominąć, ominąć tą zasadę, bo są precision shoty, są snajperzy, którzy mogą robić co chcą. Więc masz czym to ominąć, jest ta zasada kulawa, bo jest, ale jest, ma swoje lekarstwo, jest na pewno. Że o widzimy karaktera, sierżancie, czy atakujemy? Nie, brat Gargus wykrył na swoim Auspexie, że tu są life signs za tą ścianą. Nie wiemy jakie. To mogą być groty, to mogą być noby Dokładnie. Dokładnie. You should be wary of this. Bo pamiętaj, że ty to widzisz, ale te biedne space na to nie jest game breaking bo sobie po prostu paradujesz kolesiem wiesz yy, nilly willy no ale... bez żadnego wiesz bez żadnego skilla o go tu no ale nie bez przesadzeń nie, nie możesz w niego strzelać <śmiech> no nie bo musisz mieć jednostkę którą wrzucisz tak głęboko w pole przeciwnika że będzie bliżej no przecież wiesz jak to wygląda w Warhammer że zawsze masz jakieś jednostki w pobliżu no ale to, to nie, nie jest tak że to nie możesz, wiesz nie uważam żeby to jest to kulawe jest to trochę kijowe ale nie uważam żeby to było aż takie straszne poza tym jest to coś, jak widzicie no z czasem poprawią, będą kolejne FAQ, będzie chapter approved no to tak. będzie ewoluować tak? no dobra, mamy teraz kilka zasad, które weszły do beta rules tak, taktyka zmieniają się w ten sposób, że teraz jeżeli będziesz chciał wystawić deep strike'ować, nadal możesz deep strike'ować jednostki swoje w pierwszej turze to, to, to, no, to zostało natomiast możesz przede wszystkim do rezerw wrzucić tylko i wyłącznie połowę w punktach swojej armii, mniej niż połowę ani połowę modeli czy jednostek do tej pory było tak, że połowę jednostek musisz wrzucić, możesz maksymalnie wrzucić w rezerwy. Czyli z reguły ludzie wrzucali te droższe bardziej wymagające, że te przekoksowane, na przykład dostawiali co? Trzy oddziały Grecinów, a w rezerwy szły na przykład dwa oddziały, nie wiem, magnus, <gazujesz> załóżmy że tam gaz gór, czy cokolwiek, tak na przykład. Um, I deep możesz strikować w pierwszej turze tylko i wyłącznie na swojej strefie rozstawienia, jeśli dobrze pamiętam, w mm -hmm. swoim deploymentie. W swoim deplemencie co teoretycznie było, jest blokadą tych alfa strajków całych, że w pierwszej, drugiej turze wszystko spada i zaczyna się mordować i koniec, żeby trochę tą grę rozciągnąć i trochę więcej myślenia. Natomiast uważam, że to jest tak na maksa sztuczne i na siłę, bo wystarczy po prostu przetrwać, tak wy wymanewrować swoimi jednostkami, żeby na stole zostały jak najmniej punktowo albo fizycznie modeli i pochować je po prostu, żeby faktycznie spać w drugiej. Bo przeciwnik i tak będzie, będzie chciał spadać, to wpadnie. Wiesz co, mnie, to, ci, bardzo to, mnie to dziwi, że jak na edycję, gdzie bardzo promowali, że będzie close combat, będzie bardziej <coughs> wiesz, viable i no. w ogóle będzie lepiej w close combacie, to znowu się robi shooting galery jak w, w siódemce, tak? bo w tym momencie, wiesz, na przykład moi berserkerzy Korna, żeby z Rhinosa powiedzmy dojechać do, nie wiem, Hellblasterów szwagra, muszą, nie wiem, ze dwie tury strzelania wytrzymać znaczy, tak, no i do... później jeszcze muszą, muszą zjeść overwatcha nie? musi dojechać Rajnos i do, y, wysiadać z pojazdu możesz tylko przed ruchem tego pojazdu czyli musi dojechać, dożyć do następnej mm. swojej tury i wtedy z niego wysiadasz tak? i jeszcze przy, przy szarży overwatcha mm -hmm. zjeść więc no jesteś wiesz, jesteś ostrzeliwany przez długi, długi czas i wiesz, te alfa strajki ludzie się tam plują ale jakby to jest siła twojej armii ta ustrzelają z daleka a nie wiem, a, a ten a przykładowo Orki czy tyranidzi są do close combatu I oni powinni mieć jakąś yy, możliwość tego, żeby nie wiem, jedną dwie, dwie jednostki zrzucić na tyły wroga, chociażby z, tyranidzi z fluku, Ale że tam. Nadal mają, się... po prostu nie mają w pierwszej turze, tak? Ja się zastanawiam, jak a w to... kolejnych, turach mają. Ja się zastanawiam, jak to będzie działało z Orkowym da jump tak naprawdę. E, i chyba już nawet to z ratowali, Że tutaj. to nie będzie działało na to. E, że da Jump nie, nie podlega pod to. Okej. Okay. Chyba, ja, chyba. nie dam chy serenki. To masz rację. Masz rację. Jump, obejrzy A obejrzyj Glej Szalgika, mówił. Przypomniałam się. Nie podlega tak samo, jak nie podlega yy, genokulto genokultowe wychodzenie z kanałów. Mhm. Tak. Bo właśnie to jest... że One idą do rezerw. Nie? Biorę oddział, czaruje da Jump i one idą do rezerw i deploy them S from the reserves, nie? więc według tych zasad, no to z powrotem w swoim deploymencie bzdurne by to było, nie? Uh -huh. No, ja w ogóle nie rozumiem zasadności tego, po co to robić, skoro inaczej, to było po to, żeby trochę powstrzymać armię żeby gry, gry się nie kończyły w pierwszej turze. Armię close które spadały na, na, przykład, na taką gwardię, czy na takie ta, wpadały w, w tym zasięgu 9 cali, no z jakimiś tam czarami i tak dalej, dorzutami i dobiegały, walczyły i czyściły stół na przykład w pierwszej, drugiej turze, związywały. Albo już tak zrobiły taki rozpierdziel, że już była gra ustawiona Dokładnie. do końca, tak? Natomiast teraz zrobili to w zupełnie w drugą stronę, w drugie koniec spektrum przeszli, bo nie dając im możliwości tego, spowodowali, że ta armia, która jest bardzo kloskomatowa i faktycznie musi zostawić połowę punktach na stole rzeczy swoich i dopiero w drugiej turze będzie mogła spaść w strefie przeciwnika, musi wytrzymać, tak jak w Miku mówi, dwa tury, dwie tury ostrzału. Kontrargument, przeciwnik, jeżeli nie chce zrobić przerw, hmm. y, w której się można zipserykować, Całą pierwszą turę musi albo zostać w miejscu, albo być bardzo skonsolidowany. Bo tak to może by leciał na obiektywy, może by się rozdzielał, jakoś coś by robił, a ten raz będzie się musiał trzymać w kupie, żeby ci nie zrobić dziurek, w które dziurki ty wskoczysz, tak? Okej, okay. no jest to jakiś argument. czy nie będziemy musieli rozbić po prostu. Czy no to, no to znowu, no to bez sensu, bo zostanie na swojej strefie rozstawienia albo minimalnie się rusza, albo się rozprzestrzeni no i, i to jest, robi się gra bardziej statyczna. Znaczy prawda jest taka, że ten deep strike nawet jak zrobisz, to tam ktoś liczył, że y, udana szarża jest 30%? No tak, ale masz no czarę, tak, które zwiększają ci... 9 sali, do... masz sali masz dwie kostki, tak? Ale masz czarę, które ci zwiększa, albo dają ci przerzuty na szarze, bo masz jakiegoś tam Czaplena, czy coś tam... Nie... No to na nawet ile razy ci, coś. wiesz, to nie jest taki przerzut, że tam musisz, nie wiem, uzyskać trójkę, tak? Musisz mieć odpowiedni dystans, nie? Tam co najmniej musisz tą Dobra, uważam, wyrzucić, żeby uważam, że powinni zrobić tak, że, na, na przykład, nie wiem, coś w tym stylu, że... Yy, Rozwiązałoby to problem masakrycznie i w bardzo prosty sposób, gdyby zrobili na przykład te pierwsze szarże w pierwszej turze, nie wiem, 12 cali musi być od przeciwnika, cokolwiek. I już zwiększa ci się pole manewru dla wiesz, tych ustawień i to, i to, co mówisz, że w drugiej turze może być, yy, mogą się już rozbiec, no bo... Kilka dedykowanych jednostek w każdym kodeksie, które pomijają to, mają zasadę Alpha Strike i tyle i na przykład, no, nie na wiem, przykład. Company, Veterans, albo Berserkers of Corn mogą w pierwszej, wiesz, w pierwszej rundzie, albo na przykład jakiś jeden czy dwa unity, komandosi na przykład, u worków, czy coś w tym stylu. U Space marinów ci intercesorzy, nie, jak oni się nazywają? Inceptorzy. Inceptorzy. I, nie, ci... Yy, Agresorzy? Nightlord wannabes. A, e, Rayversi. No, na przykład oni tak <coughs> mogą zrobić, bo są sneaky, sneaky bastards albo zwykli scouti. I już coś jest, coś jest, nie? Ale wiesz do czego to mogło doprowadzić? Że tak jak już teraz zresztą masz oddział, gdzie masz spiska jest na 30 dev, dev Company albo i więcej, nie? I właściwie jedyne jednostki, które cokolwiek robią, są wiesz, dwa lub wiesz, trzy oddziały Dev Company, które spadają właśnie w... Jest, słuchaj, film. jest super skomplikowana gra i w każdej grze planszowej czy coś masz jakąś taktykę, która będzie lepsza od innej taktyki. No, no tego nie... Słuchaj, to może być 50. edycja Warhammera i tak, i tak będzie, wiesz, coś coś będzie takiego, że będzie lepsze od opcji numer dwa, nie? I ludzie będą szli w tą stronę. No dobrze, przechodzą do następnej reguły Battle Brothers i to tak. troszkę nam ukróca tak zwane zupy zupy, Suplists. bo do tej pory można było na przykład wziąć detachment i w ramach jednego detachmentu na przykład trupsy by były gwardyjskie elity dajmy na to space marinowe a heavy support mechanikum bo wszystko miało słowo kluczowe imperium więc mogło być w ramach jednego det detachmentu mm. tak ter teraz po wprowadzeniu tej zasady battle brothers y nadal możesz wystawić detachment który wsz wszystkie dataslate'y mają jeden keyword wspólny ale nie może to być keyword chaos nie może być imperium eldari inari ani tyranid czyli czyli jeżeli chcesz na przykład w jednej armii dwutysięczno punktowej, na przykład wystawić Marinsów i Gwardię, to to muszą być oddzielne detachmenty. tak jak trochę. Nie w... możesz w ramach na przykład jednego batalionu czy jednej brygady. Czyli tak jak to... w starej, w siódmej edycji było trochę. Że bierzesz detachment w Space Marine, w detachment I, ale w Gwarty. Troszkę jak Elite Detachment. Tylko, że teraz nadal masz te różne rodzaje detaczmenty. Mm -hmm. Masz Spearhead, masz no Vanguard tak. i tak dalej. Tak? Tylko, że albo Gwardy, albo Space Marine, a nie, że. Nie, no, trochę tego, trochę tego. Że Imperium nie jest już solkiem kluczowym, które daje ci unikanie. A to ci powiem zupełnie szczerze, że. Czy ja wiem, że takie rozpiski były, ale dopiero jak wprowadzili tę zasadę, to ja tak stwierdziłem, że. to tak można było. <laughs> Może był? Nie wiedziałem. Czy ktoś... Dlatego na przykład Guliman miał zasadę, że on daje ileś tam buffów Ultramarinsom, mm -hmm. ale ma też buffa, że yy, chyba daje przerzuty albo automatyczne przejście liderki w 12 calach wszystkim unitom, które mają słowo imperium. Czyli my już Gulimana z gwardią puścić i oni będą przychodzili lider. Bardzo popularne były celestynkę pchaną do każdych tych. Tak. ona coś tam buffowała. Bo bardzo. celestynkę mogłeś w każdy detachment jako e, HQ. Ona chyba jest, tak? Tak mi się wydaje. No. Że dużo realnych jest... list, wiesz, miałeś na przykład totalnie niezwiązane z inkwizycją czy Sisters of Battle armię i miały Celestynkę, nie? Nadal możesz flafową zupę zrobić, tylko po prostu będą to musiały być oddzielne detachmenty I w tym momencie pojawiłby się problem, bo są armie tak jak na przykład Sisterki czy Asasyni, które nie mają ich Q. Mhm. A wszystkie detachmenty, te, które ci nie odejmują Command Pointów, muszą mieć ich Q. Dlatego zrobili wyjątek do tego. Mhm że jeżeli wystawiamy właśnie armię Sisterek albo armię Asasynów, to możemy wystawić detachment, który normalnie wymaga HQ, ale wystawiamy go bez HQ i nie ma tej kary okay. tam minus 1 CP. Okay. Więc jest to jakieś takie zareagowanie na to, że ludzie właśnie narzekali, że zupy, zupy wygrywają turnieje tak, mhm. i tak dalej. Dobra, dalej w FAQ mamy troszeczkę errat odnośnie podręczników takich jak indeksy Imperium i tak dalej, to pominiemy. Przejdźmy teraz do takiego dosyć, dosyć ważnego, czyli det Detachment Command Benefits, co się zmieniło w, w dwóch detachmentach, które, które są, a konkretnie w Battalion Detachment i Brigade Detachment. Czyli najpopularniejsze. Dwa najpopularniejsze, ten taki najprostszy i najbardziej skomplikowany, ale dający największy benefit punktowy. I tak jak wcześniej Batalion Detachment miał 3 command pointy, tak teraz ma 5. Mhm. I tak jak Brigade Detachment miał 9, teraz ma 12, więc zoszło 2 i 3 command pointy. W nagrodę za to, że udało Ci się je złożyć, czyli no, każą nas trochę tymi keywordami, mhm. tak? mamy taką utrudnienie. Ale jak złożysz to masz więcej cepeków. Ale jak już złożysz to masz więcej no, command pointów do wykorzystania, które no mówmy się, jak już, nie wiem czy się uda złożyć w jednej armii np. 1600, jeden i drugi, no ale to jest 17 command pointów, to jest całkiem niezła niezła ee, Vincent, linia. pamiętasz może co robił z stratagem chaosowy Tide of Traders? Czy to nie jest to, że nowy unit zabity w tym to, to było coś takiego, że chyba kultyści chaosu jak ginęli, to jak ginęli to przychodzili Ci do rezerw i hmm. mogłeś ich wystawić po prostu. Czy spam, duży spam. Znaczy, tak? Chodzi o to, że po prostu jak miałeś dwa unity kultystów i one, wiesz, jak ginęły to wykorzystywałeś ten stratagem i po prostu mogłeś ich sobie respawnować, nie? Mhm. Jakby cały czas. No teraz można raz na bitwę. Było, było tak, w koniec 7. edycji Alpha Legion miał tą zasadę, że jak ginęli kultyści, to wracali, tylko że no wracali jakby z Twojego deploymentu, więc żebyś chciał, żeby coś zrobili, to zazwyczaj musieli przetruchtać cały stolik, no, więc to ja było... No w Twoim stole. No. no, tu jest, słuchajcie, kolejna, taka no, śmieszna rzecz trochę, bo mieliśmy zasadę film No Pain, do siódmej edycji łącznie, tak? Tak. Mm -hmm. W ósmej edycji zastąpili zasadę film No Pain różnymi, różnymi innymi, które robią dokładnie to samo, że tak na piątce albo na 6. ignorujesz mm -hmm. łupy, tylko każda miała swoją jakąś inną nazwę. Tak. No i można było takie myki robić, że nakładać, że na przykład jakiś Unit ma ze swojego data slateu wynikającą Jedno. taką jedność. I na przykład jakiś czar albo jakiś bombelodinek i jednostki daje mu inną. I to by wtedy znaczyło, że tak, że ma Armor Save'a załóżmy albo Cover mm -hmm. Save'a, Zaczyną cover teraz modyfikuje Armor, tak? tak. Oh, oh, Czyli okay. ma Save'a, mm -hmm. ewentualnie Invula. Potem ma pierwszą umiejętność, która na przykład na piątkach neguje rany, a potem ma jeszcze kolejną, która na szóstkach neguje. I rany. może być jeszcze kolejna, jeszcze kolejna. I Zobacz. może być jeszcze kolejna, jeżeli dobrą zupę zrobimy, tak? I teraz to ukrócili, że wszystkie, które tak naprawdę są starym filmu No Painem, tak. to wybieramy tylko najlepszą z nich i to jest jeden rzut. Mhm. Tak, jak z invulem i Armorsewem, który no, masz lepszy, tego używasz. Dokładnie tak. Bardzo dobrze, że to zrobili, ja bo naprawdę, były że... przegięcia. Tak. Poza tym to usprawnia grę. Nie będzie takich myków, że właśnie tak jak mówisz, ktoś zrobi sobie jak taką zupę, że... Osiem sejwów. Osiem sejów i rzucasz, no tak starym, tak jak ja mogę to zabić? No tak to wybierz najlepszy po prostu. I koniec. Czy moje białe krwinki pokonały tego wirusa? Nie. Hmm, a może w takim razie mój implant, który wytwarza przeciwciała? Nie. Hmm, jest koło mnie chirurg, który ma szybko narzędzia. Czy on mnie ratuje? No tak w kółko, dokładnie, dokładnie. Dobra, dalej mamy coś bardzo ciekawego antyspamowego. Odnośnie przede wszystkim chodzi tu o dwie rzeczy. Pierwsze to Flyrant list, czyli lista, która była oparta na pięciu czy sześciu flyrantach do Teranidów. To tak jak jak bardzo nie jesteśmy turniejowi, tak to. Pamiątka jeszcze z siódmej edycji. Tak, pamiątka z siódmej edycji, to może zrobić się na półce, postawić te cztery niepotrzebne już w tym momencie. No i coś, co. Z tego co słyszałem, jeden koleś na Adepticon przyjechał z tymi Plague Burst-crawlerami od... Um, Devgardu I to było całego rozpiska, on tam chyba olał całe wszystkie te Battle, Battle Forge i tak dalej. Po prostu wystawił, zgodnie z zasadami wszystko było, nie? I wystawił całą armię miał na nich, plus tam jakieś duperele, nie? Żeby ich jakoś boostować. I powiedział, że... Przychodzę tu jako y, protest, nie powinien móc był tego robić, nie? ale mogę, więc to zrobię. No i widocznie coś zapaliło się jakieś czerwone światełko u, u, u, u, no w Games Workshopie. Że pomyśleli, że hej, to faktycznie jest nudne po prostu, to nudno wygląda jak Ale no przecież, tam... stary, zaczęła się ta edycja to. I te... Konskrypt fan. Yy, zaczę... tak. Zaczęła się edycja to Ar Armię Space Marinów na tych 10 czy 12 tych latałkach. Storm Raveny. Storm Raveny. Mm -hmm. Co. rozmawialiśmy w którymś momencie. Ale szybko zareagowali, zrobili tak. Butson de Ale ten. Yy... Słuchaj, to, to nie wymaga displayu. A, ta jednostka jest dobra, wezmę jej yy, 10. Sztok. Wiesz mi się, wydaje, mi się wydaje, że to jest jakby zasada przesadnego zaufania do graczy. Że oni ufają, że jak dadzą dobry unit, to gracze będą się sami moderować i wezmą jeden czy dwa, a nie będą napierdawać takich, na przykład dwudziestu. Tak, a ludzie, ludzie będą eksploitować system zawsze i wszędzie i będą tacy, którzy będą, wezmą... Będą, dopóki więcej. będziesz miał turnieje, w których są nagrody pieniężne. Też prawda. Bo to już zaczyna być no ciśnienie. Tak. Wargaming już zaczyna być, wiesz e ale, ale są ludzie, którzy idą na turniej w Koziej Wólce, wiesz, w Prząśniczce, whatever, gdzie nagrodę masz, nie wiem, tyle, co się rzuciłeś na wejściu. No, ale... I też wystawiają power listy, i też jest... Na naszym Discordzie w rozmawialiśmy i kolega Birbar, który organizował turniej, przed turniejem siedzimy na Discordzie wieczorem siedzimy i, i tylko słyszymy jak Parska śmiecha i mówi co za pojebę, I mówi tak, o widzę rozpiskę która jest tak przegięta, że w ogóle a to jest turniej dla początkujących, nie? I ktoś po prostu sobie netlistę jakąś znalazł, ściągnął i ciśnie taką netlistą, bo może, bo, bo czemu nie? No tak jak ten... tam ilo masz z korolami, Bo mogę, to to zrobię. Nie powinienem móc tego robić. W razie weszło ograniczenie, które, które wygląda mniej więcej tak, że jeżeli gramy ar, gr gr grę na... E, tyś, do 1000 punktów, to takich datasheetów, czyli po prostu możesz wziąć na przykład datasheet e, e, Hive Tyrant, mhm. tak? Możesz wziąć maksymalnie dwa na armię. Jeśli grasz... E, i dwa detachmenty możesz tylko wziąć, tak? Czyli tak ten combined battalion detachment i brigade detachment maksymalnie możesz wziąć dwa mhm. e, w sumie. Jeśli grasz od 1000 do 2000 punktów, to możesz wziąć po trzy i detachmenty i e, jeden datasheet. No i jak już grasz powyżej 2000 do 3, to już raczej są gry takie już duże, więc tam już do czterech jest, ale nie jest napisane co powyżej trzech. Nie tego. dotyczy to, za, pamiętajmy, nie dotyczy to trupsów i dedykowanych tak, transportów. Tak, tak, tak, tak, przepraszam, tak, tak, tak, tak, to powinno powiedzieć. Trupsów i dedykowanych transportów nie dotyczy, więc orków nadal można wziąć w cholerę, Space Marinów taktycznych i tam różnych oddziałów można też wziąć w cholerę. Poza tym wszystko inne jest mają już ograniczenia co trochę mi przypomina Army Composition e, zasady, które były, obowiązywały, nawet nie, nie fantazjaku. Jak grywałem w Brighton Warlords, jeszcze mieszkając w UKU, tam były dodatkowe, na każdym turnieju były dodatkowe punkty za to, że Zbudować armię według jakichś tam zasad. Nie? Czyli na przykład, ok, gram dwie osoby, i ja zrobię rozpiskę netową, czy na przykład wezmę 5 flyerantów, a ty zastosujesz się do tego, to ty dostań, będziemy mieli wszyscy my, obydwaj, stabilujemy wszystkich, maksymalną ilość punktów zdobędziemy, ty wygrasz turniej, bo ty się zastosowałeś do tych zasad, nie mieć nudnej rozpiski, mieć fajną rozpiskę, mm. tak? Także to było fajne, bo moim zdaniem, osoba, która ci, ciśnie na turniejach ma to wiesz, poczucie, że dobra, zajmę drugie miejsce, bo przegrałem tylko dlatego, że nie zastosowałem się do jakiejś tam głupiej army composition. Czysto to co szwagier mówi, to po prostu są ludzie, którzy. Dla nich cały fan to nie jest gra, Kurwa, to, nie? Jest z... to jest zwycięstwo. Oni od tego dostają Mondorfy. Nie od tego, że. Obejrzałem kolegi fajne modele, bo przyniósł zabistą i że się razem pośmialiśmy i tak dalej, tylko po prostu zwycięstwo, tylko to się liczy. I dlatego my jesteśmy brudnymi każualami bo, ja, bo ja jak przychodzę, dlaczego ja i Szwagier lubimy grać z ludźmi, którzy mają pomalowane modele. Bo dla mnie to nie jest przyjść, zagrać, wygrać, przegrać, tylko dla mnie to jest przyjść. O, ale zajebiście, że jest bo ten model w świecie tak, tak. Ale że jest zajebiście zrobity model. O, kiedy dlatego dlatego pomalowałem. Dlatego, wow. dlatego ja tak te platki lubiłem, bo się działy po prostu takie, wiesz, przekobiste wow. rzeczy z nimi. Nie, wie, Wiesz, że tam. Yy, sorry, sorry, sorry. Na przykład wiesz, Liman raz, gdzie zeskaterował sam na siebie, nie? No. I żeśmy to wytłumaczyli tak, że po prostu w, w komorze, wiesz, eksplodowała eksplodowała pocisk przeciwpancerny i rozerwało go od środka, nie? Że. No takiego typu rzeczy. Także. dlaczego sorry, Przypomina mi się ten zdjęcie z drugiej wojny, jak analizują czołg, chyba tiger niemiecki. Mm. i... Przestrzelili mu lufę, że ma taką tak. dziurę w lufy i że hmm, fine cast. Tak. <głos> Has, <głos> dlaczego czołgi są z fine <głos> No, dalej mamy zmiany punktowe, czyli takie tymczasowe... Znaczy, tak, możemy się chyba wypowiedzieć co do armii, którymi gramy tak naprawdę, tak? bo nie, nie wiem, nie ogarniam ile w Tyranidach coś jest, mm -hmm. czy Dead Więc Wiem tylko, że tak, podnieśli mi znowu Glimana, to już jest drugie jego zdrożenie. Ale bardzo dobrze. Do 400 punktów. Powiem Ci tak. E, kiedy ostatnio widziałeś rozpiskę Space Marinów w top 15 jakiegoś turnieju? No ale ja nie jeżdżę na turnieju. Ja gram casual w casual'owej, w casual'owej ten koleś wkurza. Okej, okay, to Znaczy jeśli chodzi o balans między armiami, jak chcesz teraz z Marinami być w ogóle kompetytywny, to nie masz innego wyboru, tylko bierzesz Gullimana. Mm -hmm. e, bo z Marinami było tak. Marinesi to był pierwszy kodeks jaki wyszedł. Mm -hmm. I pierwsze zdrożenie Gulimana było, jak chyba były tylko 3 albo 4 kodeksy, a resztę wszystko z indeksów jechało. Mhm. Armii z indeksów były zawsze od kodeksowych słabsze. I Marinsi przez to, że na początku mieli kodeks, no to ok, zdominowali, tak? w je wygrywali Marinsi 6 Razorbeków, za South kanonami, takie sprawy. tak? Zaczęły wychodzić kolejne kodeksy i praktycznie każdy deklasuje Marinsów. Tu jest, tu, jest, tu jest ten płat. Poza no. chaosem, który od razu ssał, po okę. A, no. Ale na przykład Dead Gardy, na przykład Sani chyba też. No tak, ale to jest jakbym ci mówił, że ciesz się, bo Space FaceWorksi mają dobry kodeks. Tak? No, no, tak. Zgadza się. Y no, znaczy wiesz, co, z tak, tak, Gilimanem... I tak z będę, gi inaczej, i tak będę go wystawiał, bo lubię jego model, z, wydaje z, mi się, że nieźle go słuchaj, y fajnie mi się nim gra. Z, z Gillimanem, słuchaj, z Gilimanem jest ten, jakby. Oni mają ten problem, że tak, są, mamy tych dwóch demonicznych primarchów którzy są mocni sami w sobie, ale nie, nie za dużo dają swojej armii. Natomiast Gilliman jest, może nie jest takim, znaczy jest monsterem close combatowym, no, ale tak. nie aż tak. Natomiast on nie dość, że jest dobrym fighterem, kompetentnym, to jest jeszcze bardzo, bardzo bufującą jednostką. No te przerzuty, które daje, są no, mega. Słuchaj, w Herezji masz tak zrobione, że zazwyczaj ci, ci, te, te, te, ci Primarchowie, którzy dużo dają swojej armii, czyli na przykład y, Alfarius, Dorn, Gilliman, oni w stosunku do takiego, nie wiem, Konrada Kerza czy Fulgrima są raczej takimi średnio bijącymi się kolesiami. To jest w taki sposób zrobione, nie? No i oczywiście punkty, także jeden kosztuje 350, a drugi 475, a Horus 500, na przykład, mm -hmm. tak. A właśnie, pamiętasz może, ile kosztują Primarchowie Chaosów, 40? Magnus i Mortarion? Ojej, musiałbym sprawdzić, bo nie mam ani jednego, ani drugiego, więc... Wydaje mi się, że też chyba coś właśnie w okolicy 400, a już równanie ceną Gulimana z nimi, to już tak, tak... No to jest właśnie kwestia tego, że wiesz... Yy... <klujny> ile, jakim force multiplayerem jest no Gilman, tak. nie? Podnieśli komisarzy, bo komisarze... Yy, zresztą tam, tam zaszły jakieś zmiany, że w tym momencie już y, lepiej nie brać komisarza, niż brać komisarza chyba. tak Bo, bo wiesz raczej. co, bo było... Bo, yy, bo musisz stracić ko kolesia z unitu, żeby oni jakby odzyskali morale, cho chodzi... bo on odstrzeliwuje. Mm -hmm. I masz większą szansę, że on kogoś odstrzeli, niż że uciekną. Chyba, nie, było, było tak, szwagier. Po prostu jak rzucasz tą, tą liderkę, no. tak? to masz szansę, że, że rzucisz tak, że że, ja będzie, tak, okay. że będzie ok, że zdadzą no. liderkę nic się nie stanie, nie? No, no, no. Natomiast yy, możesz to jakby mitygować tym komisarzem, tylko że wtedy automatycznie zawsze tracisz jednego. I to statystycznie ci gorzej wychodziło, <śmiech> bo zawsze traciłeś jednego gościa, a no. tak to miałeś szansę, że nie stracisz ani jednego. Nawet jak on ucieka, to nie stracisz. No, że, że nie stracisz, bo po prostu będziesz miał dobry rzut, który ci pójdzie pod liderkę, nawet jakąś niską, nie? Widać, że bardzo chcą zniszczyć ten flyrant list, ponieważ nie dość, że flyrantów, czyli high talentów ze skrzydłami, możesz mieć tylko trzech na taką standardową rozpiskę turniową, czyli tam od 1000 do 2000 punktów, to jeszcze high talent ze skrzydłami zdrożał ze 170 do 190 punktów. Więc cóż, no to jest, nawet jakbyś chciał wziąć 3, no to już jest 60 punktów, czyli jakieś tam powiedzmy, co 20, nie no może nie 20%, ale z no, 10% twojej rozpiski to będzie, nie? Dobrze mówię? 60 punktów, 10, no 5%, no to już jest znacząco. Ale najbardziej zaskakujące dla mnie, sorry, ale jest slime bo... A no to nie jest tak, że on po prostu, bo on dostał model i chyba Rulsy No ale teraz, były punkty nie? dla niego i teraz nagle zwiększyli mu punkty. O, chyba gdzie 5, czy ileś. Może uznaje, że jest koksa. A zaraz, nie, go nigdy nie używał. Jak, jak, jak słyszałem e, o turniejach, to nigdy nie używał nigdzie. No dobra, zmiany wartości punktowych to ostatnia rzecz z FAQ, którą chcieliśmy omówić. Czekaj, zetknę tylko tego bo... Znaczy tak, napiszcie nam w komentarzach co myślicie. Czy na Was jakoś wpłynie szczególnie ten FAQ? Czy będziecie się do niego stosować? Czy na przykład gracie w Open albo Narrative i macie to w nosie? Tak też można. Mhm. Co kto woli, tak? Jesteśmy ciekawi Waszych opinii. My, tak jak wspomnieliśmy, jesteśmy I gramy sobie. W sumie można by było zagrać, bo ja już ileś miesięcy nie grałem. No, trzeba zagrać. Ostatnio tego trzeba trzeba bo... czy... w Spire graliśmy. Tak. Wincek tak. pierwszy raz mnie ograł ostatnio w no, Drugi raz. Z kornistami. Drugi raz, drugi? Drugi, drugi, tak mi się wydaje. Nie, raz się ograłem, jak grałeś orkami. Możliwe. Tak, bo z tymi, z, z Stormcastami mi nigdy nie szło. Bo zagrać się, jak zagrać. zagrać. Musimy nagrać Battle Report, bo się ludzie dopraszają, więc to musimy zrobić. Ale z ósemki? Czy... Z ósemki, ósemki. Okay. To musimy zrobić, więc... No, my ze szwagrem niedługo nawet z herezji będziemy mogli No i zajebiście, to, to, to będziecie grać, się będę was filmował. E, dwa, że ja bym bardzo chciał zagrać. Będziesz filmował, jak będziemy sprawdzać tabelki. Tak. To się 4 Kul, na 5, jak to szło w tej głupiej 7 edycji. Tak. 4 na 5... Ale ja bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć, tak już na zakończenie. Slime'a bo faktycznie, mógł, mógł dostać punkt, to był tylko w indeksie, w kodeksie go nie ma. Więc dlatego może jest tutaj. No, ale w indeksie, jeżeli występował w indeksie, to tam na końcu też musiał być punkty. No tak, ale nie mam A to sumienia. nie jest tak, że on dostał po prostu data slate? Tak. Znaczy taki w sensie do ściągnięcia sobie? Tak, więc możliwe no, dlatego, no, no. że mu zwiększyli. W każdym śladzie, yy, dwie rzeczy moi drodzy. Przede wszystkim zapraszamy Was teraz do wywiadu, który ze szwagrem przeprowadziliśmy z Adamu Smasherem z Tabletop Minions, z kanału Tabletop Minions, który, który teraz pracuje nad swoją apką Game4, czyli taką apką zrzeszającą graczy na całym świecie właściwie i tam już jesteśmy my porejestrowani, jeżeli chcecie tam odwiedzić, można zarejestrować swoje kluby można na się umawiać na gry, także to dosyć ciekawa apka, taki Facebook tak, dla zresztą Na wiele Waszych wątpliwości na temat tej aplikacji sam Atom odpowie w wywiadzie. Dokładnie, którą teraz tak, będziecie mieli wersję w podcaście będziecie mieli z pod, polskim podkładem, który nagrał Szwagier, ale jeżeli ktoś chce posłuchać oryginału, to tylko dajcie znać, wrzucimy go gdzieś po prostu oryginału. Myślę, że możemy w opisie tego filmiku dać linka, żeby można... I na YouTubie też go wrzucimy to. po prostu sam. Tak sam. samo też w opisie pod tym wideo na YouTubie będziecie mieli link... E... Do strony tej aplikacji mm -hmm. gamefor, iamgamefor.com. Mm -hmm. Jeżeli chcecie sobie poczytać, tam są też linki do Play Store'a i do. Jak się nazywa? Apple Store. Apple Store chyba, tak. Żeby sobie pobrać, bo jest na ios i na Androida, jak na razie dostępna ta aplikacja. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach albo prosto do Atoma, mm -hmm. na pewno chętnie odpowie na to. Polecamy ściągnąć sobie aplikację, zobaczyć, o co tam chodzi. Na razie jest tylko angielska wersja dostępna, ale tak jak wspomina w wywiadzie, polska wersja też kiedyś tam się pojawi. Hmm. No i teraz posłuchajcie wywiadu, a my się już tymczasem żegnamy. Zanim się pożegnamy, jeszcze dwie, dwie rzeczy powiem. dwie rzeczy. Druga rzecz to taka, że w ostatnim odcinku zapomnieliśmy Was wynagrodzić za najciekawszy komentarz, więc będę się starał z Kronachem załatwić dwa kupony na ten odcinek, więc będziemy wynagradzać dwa komentarze. Więc prosimy o aktywne... aktywne branie udziału w komentowaniu i jedna rzecz moi drodzy, zauważyłem po analiz analizowaniu YouTube'a, że faktycznie YouTube chyba, na YouTube wszyscy narzekają, że opro... kliknijcie subskrypcję i kliknijcie dzwoneczek, bo YouTube nie wysyła i zawsze to uważałem za taką, wiecie takie, takie żebrolajki trochę i nigdy tego nie robiłem, ale kurde, chyba faktycznie YouTube tego nie robi i nie informuje zobaczyłem ile ludzi słucha czy podcastu czy moich odcinków z subskrypcji a ile z linków, które gdzieś wrzucam i jest to około 10% ludzi, którzy to widzą z subskrypcji nie wiem czemu, więc podejrzewam, że po prostu YouTube nie wysyła im informacji, że coś się pojawiło. Więc jeżeli możecie słuchacie ten odcinek, to właśnie w tym momencie zobaczycie, czy macie zaznaczony dzwoneczek, to będziecie informowani o nowych rzeczach na kanale. I, i tyle. Jak bardzo nie lubię żebrać, tak zrób to. <grystanie> A mój patron do it. to. Do it now. <grystanie> Dobrze, żegnają się z Wami Zigi, Vincent i Szwagier. Zapraszamy do wywiadu z Atom Smasher. Pierwsze pytanie. Opowiedz nam o sobie, jak długo bawisz się w gry bitewne, od czego zacząłeś i jakie są twoje ulubione gry i systemy? Pewnie. Gram w różne gry bitewne od wczesnych lat 90. Pierwotnie siedziałem w Dungeons and Dragons, będąc w szkole, a potem wkręciłem się w Battletech w Middle School, między podstawówką a liceum. I grywałem w to z kolegą. Ale nie graliśmy nawet miniaturami, graliśmy małymi kartonowymi pionkami, które były w pudełku od gry. I dopiero w koleżu przedstawiono mi Space Hulka. Zacząłem w to grać, wróciłem do Battletech malując modele do tego systemu, ale bardzo słabo. Później bardzo się zainteresowałem światem Warhammera 40 000, ponieważ zaciekawił mnie flaw, w książeczce towarzyszącej Space Hulkowi. Dowiedziałem się o Imperatorze, Krwawych Aniołach, Genokradach i wszystkich tych rzeczach. Było to dla mnie bardzo interesujące. Kręciłem się w to, ale w czterdziestkę zacząłem grać dopiero około piątej edycji. Wtedy poważnie wziąłem się za gry, w których wystawia się całe armie. Wcześniej szukałem gier skirmiszowych, ale w tamtych czasach trudno było takie znaleźć. Nie to co teraz. Zajmuję się tym więc od pewnego czasu, choć przeszedłem przez różne etapy. A gdybyś miał wybrać ulubioną grę, która jest teraz dostępna i grałeś w nią w ciągu ostatniego pół roku, którą byś wybrał? Ostatnio, jeśli patrzeć tylko na ilość rozegranych gier, prawdopodobnie byłoby to Shadespire. To bardzo szybka gra, której można się łatwo nauczyć, można swobodnie zmieniać frakcje między grami. Następną rzeczą, którą będę malował, jest Warband Orków do Shadespire. Rzecz w tym, że nigdy wcześniej nie malowałem orków, więc to będzie fajna okazja, żeby pomalować tylko cztery modele zamiast, wiecie, setek, jak to zwykle bywa w przypadku normalnej gry. To mi się podoba w tej grze. Podoba mi się ten aspekt. Poza tym wybrałbym też Age of Sigmar i czterdziestkę jak również małą, niezależną grę postapokaliptyczną, której jestem dużym fanem, Wreck Age. Uwielbiam modele i ten system, poza tym lubię też rzeczy postapokaliptyczne, stąd ten wybór. Dodam tylko, że u mnie było tak samo. Jedyne orki pomalowane przeze mnie w przeszłości to były jakieś odcięte głowy doczepione do Marinesów. Potem pojawiło się Shadespire, które dało mi okazję pomalowania czterech orków, co było dość miłe. Z wyjątkiem tego, że wybrałem malowanie sugerowane przez Games Workshop, czyli na żółto, a nie cierpię malować żółtego. Ale poza tym była to fajna okazja i całkowicie się zgadzam, że Shadespire to miodna gra. W moim przypadku planuję zrobić zbroje inne niż żółte. Jeszcze nie zdecydowałem. Albo będzie to brudny metal, albo spróbuję uzyskać efekt taki, że to brudna metalowa zbroja, którą próbowali zamalować czarną farbą i dużo tej farby się zdarło. Celuję w coś takiego. Widziałem, że dużo ludzi malowało na żółty, który mi nie pasuje, albo czerwony, który jest ok, bo ładnie kontrastuje z zielenią. Ale myślę, że zrobię po prostu na metalowo. Brzmi dobrze. Shadespire jest u nas popularny. Sam zorganizowałem dwa turnieje i próbowałem je zareklamować w Twojej aplikacji, ale niestety mi się nie udało. Spytamy o to za chwilę. Ja pokazałem Spire dwóm kolegom z pracy. Nie są jeszcze zbytnio zainteresowani kupnem tej gry, ale podobało im się samogranie. Zatem to z pewnością krok naprzód. Tak, i myślę, że to jeden z interesujących aspektów tej gry. Ponieważ w pudełku jest wszystko dla dwóch graczy, gra jest niedroga i względnie łatwa do nauczenia, można nauczyć jej ludzi, którzy niekoniecznie zamierzają ją kupić. Można nauczyć ich grać i zaznajomić z tym konceptem. Myślę, że to bardzo mocna gra typu Gateway, ponieważ ma cechy planszówki, ale są w niej też takie koncepty jak zasięg ataku, linia widzenia, odległość ruchu i tym podobne, które występują w grach bitewnych. Tak, zdecydowanie. Przechodzimy do następnego pytania. Poruszmy temat naszego wywiadu. Temat ten to aplikacja Game4. Czy możesz nam opowiedzieć, czym ona jest i w jaki sposób może być przydatna dla polskiego bitewniakowca? Idea jest taka, że czasem trudno znaleźć w swojej okolicy przeciwników do gier stołowych, bitewnych, RPG, planszówek, czy karciane. Projektujemy aplikację tak, aby mogła być używana dla każdego z tych czterech gatunków. Dawniej pojawiały się aplikacje, które tylko pokazywały osoby mieszkające w pobliżu i można było dodać je do znajomych. Nie dla wszystkich jest to takie łatwe, wielu graczy to introwertycy, a takie aplikacje tworzyły pewien nacisk. Trzeba było wysyłać zaproszenie do znajomych tylko dlatego, że ten ktoś mieszkał w pobliżu. Chcieliśmy raczej stworzyć aplikację zorientowaną na wydarzenia. Można w niej sprawdzić wydarzenia w najbliższej okolicy umieszczane przez ludzi lub sklepy. Jeśli znajdziesz takie wydarzenie, możesz na nie iść i poznać tam ludzi. Więc nie poznajesz ludzi dla samego poznawania. Poznajesz ich, bo biorą udział w tym samym wydarzeniu. Dzięki temu łatwiej będzie ludziom się zejść. Jeśli w Twojej okolicy nie ma wydarzeń, pamiętajmy, że aplikacja ma niecałe 4 miesiące i tak może być w wielu miejscach świata, Istnieje też funkcjonalność o nazwie Szukam graczy. Przypomina trochę tablicę ogłoszeń w sklepie hobbystycznym. Umieszcza się tam ogłoszenia, nie jestem pewien czy macie to u siebie. W Ameryce zawsze jest korkowa tablica z pineskami i ogłoszenia typu szukam kleryka na czwartkowy wieczór do grania w D&D podobne". Chcieliśmy dopilnować, żeby taka funkcjonalność znalazła się w aplikacji, żeby użytkownicy mogli napisać, interesuje mnie granie w Shadespire czy Age of Sigmar, ale lubię też grać w Magic the Gathering i interesują mnie Dungeons and Dragons. Jeśli jesteś zainteresowany, wyślij mi zaproszenie w aplikacji. W ten sposób ludzie mogą się trafić. Być może spotkać się i pograć wybrany system. Dodaliśmy też wsparcie dla grup i klubów niecały miesiąc temu. Jest ono skierowane do ludzi, którzy chcą założyć grupę albo klub gier, a wiem, że jest to popularne w Wielkiej Brytanii, szczególnie w przypadku gier bitewnych. W Polsce również. Tak, sami jesteśmy członkami klubu. Dodaliśmy wsparcie dla klubów, dzięki czemu użytkownicy mogą umieścić wydarzenia swoich klubów, wysyłać wiadomości w ramach klubów. Mamy też wyszukiwarkę sklepów. Obecnie jest 6000 sklepów z całego świata, więc podczas podróży można znaleźć pobliski sklep. Na początku mieliśmy około 5800 sklepów, i dodaliśmy około 200 po otrzymaniu wiadomości od użytkowników. Czasami sami właściciele sklepów też się odzywali. Żeby rozpropagować aplikacje, staramy się zweryfikować więcej sklepów. Sklepy mogą też umieszczać informacje o swoich wydarzeniach za darmo, muszą tylko uzyskać weryfikację. Na naszej stronie internetowej jest dział, który temu służy. Jest to dość łatwy i całkowicie darmowy proces. Chcemy też, aby gracze rozmawiali o tym ze swoimi sklepami. Aplikacja staje się coraz bardziej popularna, ale tak jak mówiłem, dopiero zaczynamy. Patrząc z perspektywy pojedynczego użytkownika, jak zacząć używać tej aplikacji? Jest dostępna na Androida i iOS. Idziesz do sklepu z apkami i wyszukujesz Gamefor, albo możesz wejść na stronę imgamefor.com i tam są linki do apek na dany system. W ten sposób można pobrać aplikację na swój telefon. Na samym początku można rozejrzeć się bez zakładania konta. Na dole ekranu jest mały guzik Rozejrzyj się jako gość. Więc można zobaczyć, jakie wydarzenia szykują się w okolicy, jacy użytkownicy wywiesili ogłoszenia typu. Szukuję graczy, ale jeśli chcecie wysłać komuś wiadomość, czy utworzyć wydarzenie, musicie założyć konto. Jest to bezpłatne. Trzeba tylko utworzyć nazwę użytkownika, podać hasło i swój adres e-mail. Po zrobieniu tego można obejrzeć kluby i grupy, sklepy, wydarzenia w okolicy i działać dalej. enough Brzmi nieskomplikowanie. Czy są w planach jakieś nowe funkcjonalności, być może tłumaczenia na inne języki? Tak. W kwietniu nadchodzi kilka nowych rzeczy. Pod koniec miesiąca w aplikacji znajdzie się funkcjonalność nietypowych adresów. W tej chwili nowo tworzone wydarzenie musi odbywać się w zweryfikowanym sklepie. Działa to w ten sposób ze względów prywatności i bezpieczeństwa. Chodzi o to, żeby przykładowa nasiadówka przy planszówkach odbywała się w miejscu publicznym. Obecnie tak to działa. Jednak rozumiemy, że kluby często spotykają się w miejscach innych niż sklepy. Może to być restauracja, pub, piwnica, kościoła, czy coś takiego. W takiej sytuacji kluby na koniec miesiąca będą miały możliwość wpisywania lokacji, które nadal będziemy musieli zweryfikować przez internet, że są publiczne i bezpieczne. Wtedy można to zapisać do bazy danych klubu do użytku na przyszłość. Mamy też nadzieję, że z końcem miesiąca zakończymy większość prac potrzebnych do przetłumaczenia aplikacji na języki obce. Nie jestem pewien, które języki pójdą na pierwszy ogień. Zależy to od danych analitycznych. Kojarzę, że język polski jest na liście, więc też jest w planach. Niemiecki też jest na liście, ponieważ aplikacja jest tam dosyć popularna. Również portugalski. Jeśli potrzebujesz pomocy z wersją polską, daj nam znać. Mamy dużą społeczność 40K i tłumaczyliśmy zasady ósmej edycji na bieżąco, kiedy wychodziły. Jeśli chcesz, możemy pomóc z aplikacją Gamefor. Badaliśmy temat w internecie i nawet Google oferuje usługi tłumaczeniowe dla wersji androidowej. Myślę, że gdybyście mogli zerknąć na to, co dostaniemy od tłumacza, byłoby super. Zawsze jesteśmy otwarci na feedback, zarówno w temacie tłumaczeń, jak i funkcjonalności, błędów i innych rzeczy. Jasne, możemy przeczytać tłumaczenie. Czy jest lub będzie w przyszłości jakaś część płatna w aplikacji? W tej chwili wszystkie funkcjonalności obecne w aplikacji są darmowe i takie pozostaną. Jedyna różnica będzie taka, że obecnie grupy mogą mieć nielimitowaną liczbę członków. Jeśli obecnie występujące grupy się rozrosną do dużej liczebności, to w przyszłości też nie będą nic płacić. Natomiast będą wprowadzone subskrypcje dla grup o liczebności powyżej 10 osób. Darmowe grupy będą mogły ogłaszać swoje wydarzenia, które będą widoczne tylko dla ich członków albo tylko na stronie danej grupy. Jeżeli grupa zostanie Subskrybentem będzie mogła mieć powyżej 10 użytkowników, co nadal jest dużo tańsze niż Meetups, będący obecną alternatywą w USA, a także umieszczać wydarzenia widoczne dla wszystkich. Jeśli próbujecie zdobyć więcej ludzi dla swojej grupy planszówkowej lub bitewniakowej, będziecie mieli tę możliwość. Sklepy obecnie mogą się zweryfikować bezpłatnie i tak pozostanie, ale wprowadzone zostaną dodatkowe funkcjonalności dla sklepów, które będą objęte roczną lub miesięczną subskrypcją. To da im możliwość większego wyróżnienia swojego wpisu, a także dostęp do danych analitycznych. Na przykład, ilu jest użytkowników aplikacji w promieniu 50 mil od sklepu, jaki gatunek gier jest wśród nich najpopularniejszy i tym podobne. Aplikacja jest darmowa dla normalnych użytkowników, natomiast będzie możliwość dobrowolnego wsparcia aplikacji roczną subskrypcją, prawdopodobnie w wysokości 12 dolarów na rok. Nie za dużo. Tak. W tej chwili nie ma reklam w aplikacji, ale zostaną one umieszczone. Natomiast dla subskrybentów pozostaną niewidoczne. Będą też reklamy wplecione w listę wydarzeń, ale będą tematyczne. Na przykład firmy produkujące rzeczy do wargamingu, a nie rzeczy w stylu Candy Crush czy jakiejś innej jabłki. I te pozostaną nawet w subskrypcji. Reklamować się będą firmy, które robią modele, torby do przenoszenia armii, planszówki, kostki. Tak zwane reklamy partnerskie będą dopasowane do użytkowników, więc jeśli wśród zainteresowań nie zaznaczyliście karcianek, to nie dostaniecie reklamy koszulek na karty. Będzie to reklama kierowana. To duża korzyść dla aplikacji. Czyli jeśli jestem zainteresowany Warhammerem 40 tysięcy, to wyświetli mi się reklama o piance ochronnej dla modeli, ale nie o koszulkach do kar. Brzmi bardzo logicznie. W to celujemy. Chcemy, żeby reklamy nie przeszkadzały w korzystaniu z aplikacji, ale były konkretne. W ten sposób reklamodawca korzysta, a użytkownik nie jest sfrustrowany. Myślę, że mamy już całkiem dobre pojęcie o aplikacji Gamefor. My dwaj zainstalowaliśmy ją w pierwszym tygodniu po premierze. Z pewnością zaprosimy więcej ludzi do jej używania, zarówno znajomych, jak i fanów naszego podcastu. Jest dobra dla wargamerów. Kilku znajomych, kiedy dowiedzieli się, że przeprowadzimy z tobą wywiad, pytali już przy okazji ostatniego odcinka naszego podcastu, czy wywiad już się odbył, więc nie mogą się doczekać, zarówno wywiadu, jak i informacji o aplikacji. Niektórzy nie znają angielskiego, więc używanie aplikacji w tej chwili może dla nich stanowić wyzwanie. Dlatego zostały przetłumaczone pełne reguły gry Shadespire w polskiej grupie facebookowej. Dwóch ludzi przetłumaczyło każdą kartę ze startera. Nieźle, nieźle. Naprawdę fajnie. Troszkę może to naruszać prawa własności intelektualnej, ale nadal... Jasne. Patrzymy na to z takiej strony, że skoro zrobiliśmy aplikację dla całego świata, co było dla nas ważne, to od początku rozumieliśmy, że sami możemy ją zrobić tylko po angielsku. Ale z czasem chcemy zrobić różne wersje językowe. Nie wiem, czy już w kwietniu zaczną się prace nad samym tłumaczeniem, ale przyjrzymy się temu, jak trzeba przeprogramować aplikację, żeby mogła być przetłumaczona. Sprawdzić, które części tekstowe i które graficzne wymagają przetłumaczenia. Dodawanie nietypowych lokacji pojawi się razem z subskrypcjami, ponieważ od strony programowania te funkcjonalności się przeplatają. Musi to się stać wtedy mniej anonimowe. Darmowych części aplikacji będzie można używać całkowicie anonimowo. Natomiast jeśli będziemy chcieli dodać wydarzenie poza sklepem, to musi to być powiązane z kartą kredytową, żeby nie było to całkowicie anonimowe. Bardzo dbamy o bezpieczeństwo i prywatność. To tyle, jeśli chodzi o część wywiadu na temat aplikacji game Jeśli nie masz nic przeciwko, mamy kilka pytań na inne tematy. Jasne, nie ma problemu. Jaka jest Twoja strategia dotycząca kanału YouTube? Opowiedz nam o prowadzeniu go. Zacząłem prowadzić kanał nieco ponad 5 lat temu, w marcu 2013. Zdecydowałem, że chcę tworzyć coś swojego. Wcześniej pracowałem jako amerykański korespondent dla kanału Beasts of War, jeżdżąc na konwenty typu Gen Con czy Adepticon. Chciałem jednak założyć coś swojego. Głównie dlatego, że w tamtym czasie chciałem nauczyć się produkcji wideo, więc uznałem, że użyję tego hobby jako motywacji. Wyszło całkiem dobrze. Gdzieś w międzyczasie zdecydowałem, że zmienię temat przewodni, którym stało się namawianie nowych ludzi i nowych graczy na hobby. I również przekonywanie ludzi buszujących po YouTube, że zostanie Wargamerem nie jest tak trudne, jakby się mogło wydawać. Wielu ludzi patrzy na to hobby i myśli, jeśli chcę pograć w gry komputerowe, to mogę po prostu iść do sklepu, wrócić do domu, włożyć płytę do PlayStation i zacząć grać. A gdybym chciał zacząć grać na przykład w Warhammera, to musiałbym kupić modele, wyciąć z wyprasek, posklejać, oszlifować, zapodkładować. Chciałem uświadomić ludziom, że można w to wejść, nie jest to tak trudne, jak im się może wydawać. Wyszło to nieźle. Dwa tygodnie temu byłem na Adepticonie. Większość ludzi, którzy do mnie podchodzili, zaczynali od słów dziękuję i mówili, że doceniają moje filmy i że dzięki nim postawili pierwsze kroki w Wargamingu. Było mi bardzo miło to słyszeć i cieszę się, że namówiłem tylu ludzi. Mówili też, że przyjechali na Adepticon dlatego, że w swoich filmach dużo mówiłem o tym konwencie. To również było miłe. Wydaje mi się, że mój kanał wyróżnia się tym, że nie robię zbyt dużo recenzji produktów, nie robię raportów z bitew, choć niedługo zacznę, tylko dlatego, że na mojej stronie Patreon ustanowiłem Pułap donacji, po przekroczeniu którego zacznę robić raporty z bitew. Zakładałem, że do tego pułapu w życiu nie dojdę, ale bardzo szybko zostałem zaskoczony. Przenoszę się do nowego studio. Odebrałem klucze na początku marca. Mam nadzieję, że pod koniec tego miesiąca zacznę kręcić moje filmy w nowym studio zamiast piwnicy w domu. To da mi możliwość tworzenia raportu z bitew. Ale zdecydowanie najwięcej robię tutoriali, filmów pokazujących jak robić różne rzeczy. Lubię też tworzyć filmiki zwane przez ludzi filozoficznymi. Mówię w nich o tym, jak myśleć o graniu i hobby, jak się motywować. Jak zrozumieć, że bycie lepszym hobbym wymaga czasu i że nie da się pomalować modelu na konkurs Golden Demon w swoim pierwszym miesiącu? Wygląda na to, że takie klipy dobrze trafiają do oglądających. Wielu ludzi patrzy na przykład na magazyny o hobby i jakby z góry zakładają, że tak można po prostu malować od razu. Sam robię to dość dawna i nadal daleko mi do kogoś takiego jak Sam Lens z mojego kanału. Tak, tak, znamy. Trzeba dużo ćwiczyć i mieć nieco talentu ale można z łatwością uzyskać poziom tabletop i mieć ładną armię i dobrze się bawić, nie musząc mieć talentu jak sam albo spędzić 20 lat ucząc się malowania. To właśnie próbuję przekazać poprzez mój kanał. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że bardzo lubię twój kanał i zwłaszcza te filmy filozoficzne. Mój ulubiony ma tytuł Weź i po prostu zacznij. Nie przekręciłem? Nie, chyba dobrze. Zgadzam się ze wszystkim, co tam powiedziałeś. Cieszy mnie to. Kolejne pytanie dotyczy Tabletop Minions Expo. Jak wygląda ten konwent i czy warto dla niego starać się o wizę do USA? Dobre pytanie. Mam nadzieję, że jeśli zdobędziesz wizę do USA, to zrobisz tu coś poza odwiedzeniem tego konwentu. Jest bardzo mały. Zacząłem go organizować w zeszłym roku. Było 65 uczestników. Jeden z nich przyleciał z Teksasu, drugi przyjechał z żoną z Wyoming. Ale poza tym reszta przyjechała z okolicy, najdalej z odległości dwóch stanów. W tym roku może będzie nieco więcej uczestników. Głównie odbywa się tam granie w demagier, nowych gier. Nie ma konkurencji ani turniejów. Jeśli jesteś mistrzem gry, przywozisz wszystkie potrzebne atrybuty. Chodzi o naukę grania w nowe gry, gry często niezależne, nawet tworzone w domach. Ludzie uczą nawet gier, nad którymi nadal pracują. Liczymy na więcej prelekcji. W zeszłym roku Sam opowiedział trochę o malowaniu, ale chcielibyśmy nieco więcej tego. Sam jest zainteresowany, a nie Mac the Maker chce opowiedzieć o drukowaniu 3D. To mała grupa ludzi, którzy się spotykają i dobrze się bawią. Tak jak powiedziałem, jeśli rozważasz przyjazd, to lepiej, żeby był to jeden z elementów większej wycieczki, a nie główny powód przyjazdu. Para z Wyoming odwiedziła kilka atrakcji turystycznych w okolicy. Byli na przykład na nartach wodnych, latem jest tu dużo fajnych aktywności, zimą nie za bardzo. Podejrzewam, że wasza zima jest dość podobna do naszej. Potencjalnie Tak. Okej, okay, brzmi ciekawie. Pewnego dnia, nie w tym roku, ani następnym, ale kiedyś mam nadzieję przyjechać. Może kiedyś będziecie konkurencją dla Adepticonu, kto wie. To raczej mało prawdopodobne, ale jeśli się rozrośnie, to dobrze. Tak naprawdę nie chciałbym, żeby to była konkurencja dla Adepticonu. To dużo pracy. Znam organizatorów Adepticonu i wiem to od nich. Ostatnie pytanie. Dlaczego masz Nika Atom Smasher? Czy ma to jakieś ukryte znaczenie? Skąd się to wzięło? Kiedy zaczynałem używać internetu w okolicach 1991 92 roku, musiałem wykonać połączenie telefoniczne. Mówimy o czasach przed łączami szerokopasmowymi. Modem 56K, tak? Oj nie, wolniejszy. Prawdopodobnie 33,6K Łączyłem się z uniwersytetem, na który uczęszczałem. Mieszkałem z rodzicami, bo nie mieszkałem na tyle daleko, żeby dostać akademii. Musiałem więc nawiązać połączenie, zalogować się i wejść na Telnet. Wtedy jeszcze nie było sieci web jako takiej. Zbiłem się więc na jakiś serwer telnetowy i poprosił mnie o nazwę użytkownika. Nigdy wcześniej nie musiałem wymyślać nazwy użytkownika. Cały ten internet był dla mnie nowością. Z jakiegoś powodu nick Atom wpadł mi do głowy. Moje prawdziwe imię to Adam, więc uznałem, że będzie to łatwo zapamiętać. I tak jakoś zostało. Dużo później wymyślałem nazwę użytkownika w innym miejscu, gdzie Atom był już zajęty, więc trzeba było wymyślić nazwisko wtedy jakimś sposobem. Z trafił się Atom Smasher. Większość moich dobrych pomysłów ma tendencję do wpadania mi do głowy z znienacka. Ma to sens. Jeden z najlepszych pomysłów. To wszystkie nasze pytania. Jeszcze raz dzięki za udzielenie wywiadu. Było nam bardzo miło i jestem pewien, że naszym słuchaczom również będzie. Dwie wersje wywiadu będą dostępne. W naszym odcinku podcastowym pojawi się tłumaczenie lektorskie, a poza tym opublikujemy oryginalną wersję angielską na iTunes lub w podobnym serwisie. No dobrze, u Ciebie dochodzi czwarta. Życzę bardzo przyjemnej reszty dnia, a dla nas czas kierować się spać. Jasne, dzięki za zaproszenie. Yeah, thank thank you, Adam. you Adam. Thanks Adam. Thank you. Bye.